O filozofii jogi i o chyba największym filozofie polskim, który się jogą zajmował, nie żyjący już niestety do mnie cyboranie. Wykład jest zorganizowany przy współpracy dwóch podmiotów koła naukowego filozofu D i Centrum Dialogu Międzykulturowego w Cieszę się, że jest zdjęcie ładne <śmiech> <śmiech> mojego nauczyciela. Takim go wtedy właśnie pamiętaliśmy. A tytuł tego okrzytu raczej należy powiedzieć, choć nie będę czytał, jest Leon Syboran, historyk filozofii indyjskiej, badacz i tłumacz tekstów jogi klasycznej oraz jego filozofia. Więc ja już na, w Lublinie, jak tam byłem na Kulu, to ten tytuł tam ukłułem, bo oni, że inaczej, coś, a ja mnie nie, nie, nie. I powoli wypracowałem to i tak będę człon po człon nie wyjaśniał. Historyk filozofii indyjskiej. Więc Lący Boran określał się jako historyk filozofii indyjskiej. Tak pisze na wstępie do swoich tam prac, mnie jako on, mnie jako historyka filozofii, historyk filozofii indyjskiej. Więc piszą mylnie, że był indologiem. No nie, to nie. On ukończył ideologię, on był tam szeroko dokształcony, kilka fakultetów, więc ideologię tak, ale to mu służyć, miała ideologia jako, żeby zdobyć języki. Języki indyjskie, Ale <śmiech> był też po filozofii, ale jego nową całe to było to, że on badał filozofię indyjską i tą filozofię indyjską wprowadzał na wydziały filozoficzne polskich uniwersytetów. Bo mówił, że myślą indyjską do tej pory zajmowano się, ale zajmowa była ona w gestii filologów, filologów, czyli na filologii indyjskiej, czyli inaczej się mówi na indianistyce, to, to są synonimy, to samo indianistyka, filologia, indyjska, indologia, i indologowie, jakby, czyli filolodzy, zawładnęli myślą tą, tą, oni przekazywali, interpretowali myśl indyjską. A filozofii indyjskiej nie było i nie ma na naszych uniwersytetach. Co Lodz wam za ogromne ograniczenie, ogromny brak. No, europocentr straszliwy. Eee, m, e, na przykład Tatarkiewicz, Władysław Tatarkiewicz, jak pisze historię filozofii, to mam świadomość, napisałem historia filozofii, a to można się dogrzebać w występie. On mówi, mam świadomość, to nie żadna historia filozofii światowej, tylko europejskiej, no ale już tak napisałem w skrócie coś, historia filozofii, tylko europejskiej. A Europa jest mała. Jak się żyje w Azji, na przykład ja żyłem szereg lat w Indiach i tak dalej, to nie, że Polska, ale cała Europa się mała z tamtej perspektywy potężne, olbrzymie państwa, gigantyczne. To nawet to, to, to mówię w ramach tego przekroczenia europocentryzmu. To nawet Napoleon mówi, że Europa to kretowisko. Mówię, Azja to dopiero są jakieś, jakieś, jakieś przestrzenie wielkie. Więc yy, Leon Boran mówił tak, że w dzisiejszej dobie jest konieczność Konieczność przekroczenia euro, europocentryzmu jest konieczność w, dobie, w dzisiejszej dobie, w dobie kontaktu różnych kultur, ta komunikacja łatwa, prawda, i tak dalej, to już jest konieczne i rozszerzenia horyzontów naszych filozofów, a tego nie ma. No, nie ma. No. Eee, nie ma, e, tak jakby filozofia tamtych państw Azji, szczególnie o indyjską, nie istniała. Bo indyjska kultura odegrała taką rolę w Azji, jak grecka u nas. Z Indii promieniowało na Chiny, Mongolię, Sri Lankę, Indochiny. To z Indii szło światło. Eee, tam były uniwersytety, na które raz, nawet z Korei przyjeżdżano Studiowano, na przykład na landach był taki słynny uniwersytet, który muzułmanie zniszczyli ta semicka kultura, gdzie nie się obogów cudzych przede mną. Nie może mieć nic innego prawdziwego, trzeba wszystko ściąć. Dopiero teraz na Landach odbudowywują na przykład teraz na przykład synowi proponowałem, że tam pojechał pracy, bo on w Indiach miałem dzieci wychowywane, ale i na Polka tam pojechała. Japończycy i Singapur odbudowywuje, więc były potężne ośrodki nawet z Korei, z odległych tych przyjeżdżano do Indii, to trwało stuleciami. Więc Indie miały tu pod tę rolę wielkiej wiedzy, wielkiego światła. Nawet Chiny, Chiny, które mają swoją i odrębną kulturę to taki profesor chiński, ja nie widziałem właściwie, pomyślałem sobie, to by warto było odczytać, króciutko, w karmarze, ale profesor chiński w latach XX-XX wieku pisze, że mówi, nawet Chiny, mówi, że Chiny mają wielki dług wdzięczności wobec Indii. E, mamy wielki dług wdzięczności, że Indie nauczyły nas wyznania, wyznawania mówi, idei absolutnej wolności, wolności umysłu koniecznej do badania prawdy. Wielkie wolności umysłu. Następnie mówi, u, uczy, nauczyły nas umiłowania skierowanego do wszystkich istot. że To z nie wyszło. Mówi to, więc profesor Chiński z wielkim taką czcią i szacunkiem. Tam jest, już nie pamiętam jego nazwiska, Szkoda, ale to jest, przytacza to Rada Kryształt w swojej Historia, filozofia indyjska, Rada na przetłumaczona na polski to Rada Kryszan przytacza. Przytaczał to, że też również to, lęcy, bo słowa profesora chińskiego, szkoda, że tego nie wziąłem, Który sam z nieprzymuszonej woli mówi, właśnie wyraża tę wielką wdzięczność do Indii, że Indie były dla nich nauczycielem, dla, dla Chińczyków. I Eee, więc, eee, a tu w Europie takie zachowanie, żeby eee, po raz setny tam filozofie, tam tysięczny, Kanta, inny, no, filozofia indyjska no nieobecna. I mówiąc, że to jest wielka luka, potężna luka w nauce i jeszcze jeszcze, jeszcze co, jeszcze ta filozofia indyjska jest o wiele potężniejsza. Była, Grecja była mała, płodna, płodna ale mała, i krótko to trwało. Ten okres starożytności, potem przyszło chrześcijaństwo, zamknął Akademię Platońską. I... No, i, no i ten okres tej twórczej kultury, tej wolnego umysłu, dosyć krótko, stosunkowo trwał. A tymczasem Indie zachowały ciągłość. Ciągłość. Na przykład teksty pisane w starożytności miały komentarze filozofów indyjskich. O! Szybki pan. Nie wiem, gdzie w tej chwili to znaleźć, ale może a, potem znajdziemy. W czasie przerwy. W czasie przerwy Rada Krishna na Wiecie, to Rada Krishna przytacza tego filozofa, profesora filozofii chińskiego. Rada Krishna to był wiceprezydent Indii, a jednocześnie był rektorem na Bijeju. Wiesz, tam gdzie. Adam był też tam rektorem Muzeum Największego Uniwersytetu Indyjskiego w Benaresie, filozofem Rada Kryszna. No to by się właśnie tam było w Indiach tradycja, że właśnie często, że właśnie władza, to u nas tego nie ma. Władza, ludzie władzy byli na jakimiś filozofami albo ludźmi Yy, Joką się zajmujący duchowością, to u nas tego nie ma. To by się bardzo przydało. Oni bardzo wierzą takim ludziom, dlatego że często to są nas syci. Yy, nie założyli rodziny, świadomie, z założeniami. Są bezinteresowni w związku z tym. Mają wysokie założenia etyczne i takim się najchętniej powierza władzę. Na przykład w Indiach jest wielki bałagan, tam żyłem szereg lat. Yy, one się dynamicznie rozwijają, ale mi starzy Hindusi, bardzo już nieżyjący, mówili, że... A jaka jest przyczyna? Bad leaders, źli przywódcy. A Gandhi, który nic nie miał, nic nie żądał dla siebie, nic nie pożądał, ani ludzi za sobą jakichś koterii nie ciągnął. Yy, a później co innego... A teraz jest ten prezydent Indii właśnie. Ale później oni wychwytują. Na przykład wychwytują. Teraz ten prezydent Indii, nie wiem jak on się nazywa. Może wiesz, Adam, Ten, który tą jogę... Nie, nie wiem, jak się nazywa. Ja już od kilku lat nie, dobrych nie znam. Modi. Jak? Modi. Modi. Modi. Modi. Modi. On nakazał jogę we wszystkich szkołach i tak dalej. Był jakimś sanyasinem. I oni bardziej im wierzą, bo człowiek oddany drodze duchowej jest się wyrzeka świata. On nie będzie łapczywy. Nie będzie chciwy. Nie będzie chciwy. Ja tu będę robił różne dygresje: to będzie taka mowa nieregularna, ale może bardziej przybliży do, mogę regularnie mówić. Na przykład się podaje w Indiach starożytnych, i też nazwiska nie mam, był taki król. A tam te króle było wiele. Tam ta historia Indii jest w ogóle poplątana, bo to Indie subkontynent i te królestwa istniały równolegle. W związku z tym te dzieci w szkołach mają, moje dzieci tam się uczyły, tamta historia Polski to jest nic. Nie dosyć, że tamta długa to równolegle tych państw królestw istniało bardzo dużo, tak to wszystko to objąć, chociażby z grubsza. Więc istniał taki król, który się przejął drogą duchową, jogą i postanowił rzucić królestwo zrezygnował, ubrał się w szaty y, Sina, czyli tego wyrzeczeńca, jakby to po naszemu powiedzieć, i zaczął żebrać w swoim dawnym państwie. Na po początku się wstydził, a potem zaczął żebrać we własnej stolicy. No i tak to trwało. A, a, a właśnie, bo ideały były inne. Nie jak najdłużej, nie jak za wszelką cenę władzę zdobyć, za wszelką cenę jak najdłużej utrzymać, że ideałem kultury indyjskiej potem boże w pewnym momencie zostawić wszystko. No i zostawił. Ale co? Jak on to zostawił, to w państwie sąsiednim się coś bardzo źle działo. W państwie indyjskim oczywiście, jak myłem, tam równolegle. I oni sobie obmyślili, że gdyby się udało jakoś namówić tego byłego króla, Toż taki człowiek, który zostawił wszystko, będzie bardzo bezstronny, będzie... Yy, będzie bardzo sprawiedliwy, nieinteresowny. Nie, nie no I wysłali do niego jakoś poselstwo, żeby go skaptować, żeby, go, żeby on był u nich królem, bo się źle dzieje. On nie dosyć, że y, jest na drodze jogi, że wyrzekł się, to jeszcze ma doświadczenie króla, więc y, wcześniejszego bycia królem. No i go jakoś skaptowali, że on został. Na a potem było, to, jest, a to jest autentyczne, to jest historyczne. Potem yy, było tak, że w tym jego państwie dawnym też się zaczęło źle dziać. Jakieś walki o wpływy, chciwość i tak dalej zaczęło się źle dziać. No to w końcu wrócili do niego, żeby zostały ich króle. No to on połączył te dwa państwa w jedno królestwo. Czyli przy pomocy ascezy, i jogi, bez wojny połączył dwa państwa. Taki, Taki był rezultat. Nie pamiętam nazwiska, nie mogę. To jest u Ramana Maharshi'ego w rozmowach z Ramana Maharshi. Ramana Maharshi to ten mędrzec indyjski z południa Indii, to Więc takie były ideały kultury indyjskiej, które... Bo to mnie ten rada Krishna właśnie. Więc Modi, Inni to dawało zupełnie inny Ta kultura indyjska była zupełnie inna. Ci królowie zostawali uczniami, często jakichś joginów. Sami czasami porzucali. Joga na przykład, na przykład, na przykład, komentarz do jogi jakiś napisał król, a inny komentarz napisał żebrak. Główny komentarz do joga <sutra> król, a inny napisał, jak tam Cyboran pisze, że jednym był król, drugim był żebrak. Więc yoga ogólnie była takim niezwykle cennym elementem kultury indyjskiej, bardzo twórczym, który jakby zapromieniował na silniej lub słabiej na wszystkie dziedziny życia i na cały kraj. Na cały kraj, na zwykłych świeckich ludzi też na ideały tej kultury. Eee, więc tak było zjadło. I Ale yy, yy, filozofy, yy, kultura indyjska ma takie skrajności. Z jednej strony ci joginowie, jacyś joginowie żyjący w dżunglach, przynajmniej w dawnych czasach, żyjący w dżunglach, żyjący yy, gdzieś tam w odosobnieniu, w jakichś gorotach, w Himalajach, którzy nic tam nie pisali, nic nie mieli, A jakieś jaskinie. A z drugiej strony były szkoły filozoficzne o niezwykłej. Niezwykle precyzyjnie, niezwykle rozbudowany sposób opracowujące opracowujące w sposób filozoficzny te ideały duchowe w tekstach, teksty już w głębokiej starożytności, które są niezwykle precyzyjne, które obfitują w jakąś bardzo specjalistyczną terminologię, która widać, że powstała w przeciągu setek, setek lat. Więc z jednej strony jakaś ogromna precyzja intelektualna, i to było bardzo rozbudowane. Tych tekstów było dużo. Do dziś jest taka akcja przez rząd indyjski, że się zbiera te manuskrypty, gdzieś się zbiera, bo jeszcze gdzieś się wyciąga gdzieś się skądś. Widziałem takie. Takie na palmowych liściach, ale te palmowe no, liście były jakoś tak bardzo utwardzone, takie, taka, taka jak skóra. No, takie twarde, można postukać. I nasza pokazywana mi, że to jest mniej więcej około 1200, sprzed 800 lat, sprzed o to tylko sprzed 400, czy coś, jeszcze zbierają. Takie jest akcja cała rządu indyjskiego. Więc z jednej strony byli ci filozofowie, ci uczeni o niezwykłej precyzji, niezwykle subtelne traktaty. Traktaty, jak Leon Cybora nazywał, z granicy, z granicy pojmowalności. Że już umysł ludzki już nie nadąża. Już nie dobrze, a Z granicy pojmowalności, a z drugiej strony ci oginowie jacyś tam tacy nie mający nic, czasami nadzy, czasami nadzy nawet całe życie na go chodzili w ogóle, żeby nic nie posiadły w jakichś grocach gdzieś, gdzieś tam. Więc więc, więc, więc więc, to, co w Europie te yy, szkoły, uniwersytety, to, to, to, to wszystko było ale na zapleczu, były ogromne, z których, jak mówię, przyjeżdżało z wielu odległych, ościennych państw, ale na zapleczu byli ci joginowie, ci... Do dziś to jest. Do dziś to jest. Ja idę tak, jak mi myśl poniesie. Nagle miałem mówić tak, tak. Na przykład na uniwersytecie, na którym mieszkaliśmy w Indiach szereg lat, ja i moja rodzina, przyglądałem się tym uczonym indyjskim, to oni tak profesorom w rozmowach, oni są przyjacielscy, to i tak na tą kulturę, indy... na tą naukę europejską, to zauważyłem, że tak patrząc z przymrużeniem oka. Niby tak, ale tak nie do końca. Niby tak, no tak, no tak, ale tak się nie przejmowali nią za bardzo. No takie są dane, takie są tego. E, dlaczego taki stosunek? Jakiś zupełnie inny, zupełnie inny świat, inni ludzie, ale, ale dlaczego? Jak błędu dłużej, mówili, no India jest India. Na przykład na ten Uniwersytet Benareskin, tam ja mieszkaliśmy, to dużo lat, moja rodzina 25 lat, to nie było takie bliźnięcie. Tak było długo, ja tak krótce, z 7 lat wszystkiego sumie. Więc oni mówili, bo India jest India. Na przykład, mówi, tu był niedawno jakiś człowiek, Jakiś jogin, który tym profesorom tej uczelni pokazał przemianę pierwiastków, że ten można w ten, w ten, w ten, no to robi. No i tak sobie popatrzyli i poszedł sobie gdzieś zniknął. No i dlatego oni widzieli różne rzeczy i dlatego te dane nauki robią. No tak, no tak są, ale to jest takie względne, że obowiązuje do pewnych granic. Ktoś może nagle to zupełnie przekraczać i tak dalej. Albo na przykład tam jest po pośrodku świątyni taka wielka świątynia, wysoka, kultury, prawie nad Mandir, świątynia Siwy. To ogromna, z daleka już tam widać. I, I mi profesor, jeden indyjski, który ode mnie już potrzebował wiedzy o Rosji, bo był, e, bo był mm, od, na filologii rosyjskiej, tego on słabo tą Rosję rozumiał. Jakoś nie mógł. Że Białoruś nad Morzem Białym coś mu się wszystko. A my Polacy mamy my Polacy mamy orientację. I on powiedział tak. Ta świątynia, wie pan z czego jest zbudowana? I ta świątynia jest zbudowana za pieniądze. Taki sam tu przyszedł i stworzył taką dużą bryłę złota. I dał rektorowi. I mówi, ja to wiem od profesora chemii, mojego kolegi, że pamiętnie, tego jest na filarze indyjskim, tam na górze w tej świątyni. Potem moje, moja rodzina, która znała dobrze, tam jest, jest wszystko pisze. jest no, w tym wieku, to się działo. I co oni tak patrzą, znając różne takie rzeczy, patrzą tak z dystansem trochę. No i e, tak, Ilący Boran właśnie filozofię indyjską jego nową było, że wprowadzić filozofię indyjską na polskie uniwersytety. To było jego pracą, wielką pracą. Wprowadził, pracę uzyskał na ATK, obecny Uniwersytet Wyszyńskiego, Stefana Wyszyńskiego, kardynała Stefana w Warszawie, i na Kulu. I tam mozolnie, od początku, od podstaw, Yy, opracowując program, przystosowując ją do... Yy, nauczania Chciał zbudować katedry. Był już od tego blisko. Na przykład piszę w jednym liście, że, że obie uczelnie dopingują mnie z tym. Żeby miał, żebym ukończył habilitację i postaną katedry, a moi uczniowie zajmują miejsce asystentów, adiunktów. I w momencie, kiedy go zabrakło właśnie, ten wypadek się z nim stał, to on akurat był, ostatni raz, kiedy go widziano, to był w pewołynie w Warszawie i składał do druku tą swoją pracę habilitacyjną. Nie składał, tylko ściślej złożył ofertę, że ją dostarczy, w której zobowiązał się ją dostarczyć, to było 3 czerwca 77, że jesienią dostarczy. Że jesienią dostarczy pełną pracę. To miała być praca na 250 stron, tam na za 3 wydarniczych. I to miała być tytuł jej Joga, klasyczna filozofia i praktyka. Gdyby to się stało, mielibyśmy piękną książkę, wielką. Aha, i on mówił, co ważne, że oparta jest na badaniach oryginalnych tekstów sanskryckich. On właśnie łączył Indię. Celem Cyborana było udostępnić Polsce, poprzez Polskę, w jednocześnie Europie, taki bezpośredni kontakt z myślą indyjską. Bezpośredni kontakt. On mi mówił tak, nie, nie, nie raz przy mnie, nie raz po prostu do mnie, nie raz po prostu tylko przy mnie, bo grono osób rzucało, że świat zachodu nie ma jeszcze kontaktu z myślą indyjską. Mówi, do, nie ma to jeszcze to, co jest, to jeszcze nie, nie jest. A mówi, nie ma jeszcze kontaktu z oryginalnymi tekstami sanskryckimi. Jeszcze nie ma. Ani kontaktu z mędrcami indyjskimi. Mówi, nie ma ani tego, ani tego jeszcze niektórzy indyologowie by się sprzeczali wtedy, jak to, przecież mamy to, masz tam, już to wszystko, jeszcze nic. I budował ten kontakt na tej jednej płaszczyźnie i na drugiej płaszczyźnie. Naukowy, poprzez wprowadzenie filozofii indyjskiej na Wydziały Filozoficzne, to była rzecz nowa, tam wcześniej jeszcze był taki ksiądz Franciszek Tokarz, oryginalny ksiądz, który pierwszy w Polsce się habilitował z filozofii indyjskiej. czy oryginalny. Kazania mu za to odebrali, bo w kościele świętej Barbary w Krakowie mówił, już tam, przy to którejś, tam w tym, a w tym wieku filozof indyjski, czy chiński chiński a indyjski już mówił, dewotki to usłyszały i biskup mu zabrał Naskarżyły na niego, naskarżyły te dewotki w Krakowie. Więc on był bardzo oryginalny, taki ksiądz. I, I pierwszy tam rozpoczął wykłady na kulu, ale on potem umarł i nie zostawił uczniów Tokarz nie zostawił uczniów. I potem Leon Cyboran. No i chciał zbudować ten bezpośredni kąt. Więc on mówił tak, to już wcześniej, że nauka nie nadąża, po prostu nie nadąża za tym, co się dzieje w świecie, jeśli chodzi tu o filozofię kontakt jest bezpośredni, ludzie jeżdżą coraz bardziej filozofia indyjska przychodzi albo w formie sekciarskiej, niewłaściwych formach albo w formie sekciarskiej albo w formie biznesowej. obce, obydwie formy obce duchowi oryginalnej jogi indyjskiej a czyli coś się już dzieje już zachodzi a nauka nic Nauka milczy. Nauka jest z tyłu. Nie ma, nie ma filozofii indyjskiej na uniwersytetach, w ogóle w Europie. Tam gdzieś trochę, ktoś coś próbuje, trochę, ale takich wydziałów regularnych, gdzie się tam po raz setny przerabia filozo filozofię niemiecką, tam angielską, tam yy, grecką, tam yy, na po raz tysięczny się robi doktoraty, czy coś, a tymczasem się omija z wielką, potężną kulturę. Yy, więc wspomniałem, że, że filozofi się zajmują. Tak, zajmują się filodzy, ale mówi yy, źle, że mówi, oni są niewykształceni filozoficznie, a co gorsza, on mówi bez, bez, bez umysłowości filozoficznej. I, I to im wszystko to jest źle wychodzi. Więc jest, istnieje potężna, potężna filozofia indyjska, która oddziałała na azję we wszystkie strony. A u nas po prostu no jest takie zapotrzebowanie, już konieczność, to już puka do drzwi, żeby nie możemy się oddzielać, no, nie możemy być wyspą. To jest i potrzeba, i konieczność, mówią, i potrzeba, i konieczność. Konieczność przekroczenia eurocentryzmu, to się nie da już utrzymać, Eurocentryzm i potrzeba rozszerzenia horyzontów albo mówił rozszerzenia kręgu myślenia naszych filozofów. No, muszą to wziąć. Nie wezmą to. Jak się tego nie zrobi, to, to jest, się wydaje nie wyobrazić, on się zostaje na boku. Się. Się zostaje na boku. Dobrze. I to on no, Cyboran budował. A więc budował, yy, robiono u niego prace magisterskie z filozofii indyjskiej. Zaczęto już prace doktorskie <coughs> robić z filozofii indyjskiej. Ale zawsze na bazie tekstów oryginalnych sanskryckich. Zawsze na bazie pierwszych parę prac magisterskich Jeszcze za krótki okres nauczania sanskrytu on mógł miał. I, I chciał to rozbudować. Miał powstać dwie katedry. Nie udało się to. Zabrakło mistrza, szkoła się załamała. Nie udało się to, ale to z jednej strony, prawda, ten rys naukowy, to go znano jako uczonego, uczony, nowatorski uczony. Nowatorski uczony, który chciał tą filozofię indyjską do, yy, yy, no czynić chciał obecną, żywą, że znaczy, można było ją studiować, uczyć się, że przecież... Yy, to ma zadanie objąć jakby wszystkie, wszystko to, co na Ziemi pomija się taką ogromną, taką ogromny dorobek w yy, filozofii indyjskiej. Ale tak. No to od strony nauki, uczony, akademik. Ale w Indiach patrzono inaczej, że yy, wielkość Leona Cyborana dla nich polegała na czym innym. Yy, polegała na jego osiągnięciach w yy, Osiągnięciach tych, tych, tych, tych nadrodzejotów. Oni go wspominali po latach, jak ja tam byłem, że on to był niezwykły człowiek, miał obdarzony niezwykłą mądrością. Ściśle obdarzony przez Boga niezwykłą mądrością. Bo wspominano po latach. I no i dla nich był zdziwieniem jak się Leon tam przyjechał, no on z przyjechał do naresu, w roku 1965, tam piątym. To był wielkim zdziwieniem, dlatego, że w kręgu tych joginów, w kręgu joginów, on przyjechał w ogóle bez pieniędzy, nie miał, ani dolara, ani o jednej ruchy w kieszeni, nic. O bardzo biedny. To były lata 60. w Polsce. Ktoś mi tam pomógł później i on mówił, że i zdziwili się, bo tak mówili, że Europejczyk, a ma szlachetną twarz. Europejczyk, a wygląda na jogina. Że coś to nie, coś tak nie powinno być. Coś tu nie pasuje. I, i, e, e, e, i, i ten krąg z kręgu tego ściśle duchowego, tego, tej ezoterycznej jogi to tu się przeplata, w Indiach to się przeplata, bo są zarazem i uczeni, zarazem nieoginowie, to się przeplata. Dla nich to było właśnie jakieś zaskoczenie, zdziwienie, a jeszcze dziwne rzeczy, ile on Cyboran mówił. Na przykład w tradycji indyjskiej jest, że tam koniecznie trzeba mieć guru, ale on Cyboran mówił, że on nie chce mieć żadnego, nie miał żadnego guru, nie ma, jeszcze nie chce mieć. No to już w ogóle, jakiś, zna jakieś dziwne rzeczy, zna jakieś tajemne rzeczy, coś dziwne i go przeprowadzono, to taki autorytet. Jogi był wtedy w Belarysie, Gopinat Kawiracz taki był taki wielki, wielki uczony, a zarazem jogin, Gopinat kawiracz nie, ma, nie mam zdjęcia, i go przeprowadzono że jakiś taki pojawił się nie. dziwny. Z jakiegoś kraju biały, i mówi takie rzeczy, no żeby on, ten autor, też się powiedział. A Gopinat powiedział, że a wielki Bóg mi jest gór w jego sercu, że on nie potrzebuje go. Jakby ma tego góru wewnętrznego, że on nie potrzebuje go. No, on już tam dwa razy go przeprowadził. Więc y, potem Leoncy Boranda y, te adresy różne do kręgu tych joginów indyjskich. i tam szereg osób ja skorzystało. Ci, którzy byli z jego y, uczniami. Wiele osób skorzystało później, skorzystało. Więc on nawiązywał kontakt i jeździło po prostu, mieszkało kontakt, żeby wejść w relacje. więc nawiązywał kontakt, Leoncy, bo raz z tymi diami jeden taki naukowy i już jak uprawiał naukę, to naukę ściśle, poważnie, wielka uczciwość intelektualna, to do dziś chwalą na przykład taki profesor Major z Budolog, kolega w Warszawie, on mówi, że Elon nauczył tutaj wielkiej uczciwości intelektualnej. Że bez żadnych, żeby nie mąciło poznanie, jakieś tam względy takie, czy inne, jakiekolwiek inne, to my czyste badanie. On podkreślał na przykład to. Muszę powiedzieć jedno słowo, ja obszedłem, że, że ten, ale wjeżdżam za granicę, i muszę podkubić, po prostu bieć Halo? Zosiu, mam odczyt, nie mogę, za trzy godziny. Rano, na Coś więc, yy, więc z jednej strony kontakt ściśle naukowy, akademicki, poważny, ścisły, yy, oparty na badaniu tekstów yy, yy, oryginalnych, czyli sanskryckich, żeby nie za pośrednictwem języków, żeby nie za żeby bezpośrednio budować kontakt. I on sam dał taki. Jest taka książka, ta, co Biblioteka Klasyków Filozofii wydała, nie? Pełen Biblioteka Klasyków Filozofii. Klasyczna joga indyjska, yoga sutry. O, to właśnie, co pokazuje Adam z tyłu. To, to właśnie Cyboran przetłumaczył bezpośrednio. To jest podstawowe dzieło jogi. Podstawowe dzieło jogi. Klasyczna. Mieliśmy kłopot, jest żeby nowe, to wydać. Jest nowe cał... wydanie, jest chyba sprzed Proszę? Jest nowe, nowe wydanie. Nowe wydanie. Jest, jest. jest. jest. I to Leon Cyboran mówił właśnie, że mówi: tak jakiś powiedział, to jest mój dar dla Polski. Nie, on troszeczkę inaczej, że to jest za to, że Polska mnie wychowała. Jaki chleb jadłem, taki jadłem, ale no i to za to, że Polska. Bo sam nie potrzebował się delektować czytaniem w oryginale sanskrytu. Pieniądze za to, to w ogóle, są... w ogóle nie wchodziło w grę. To było tak niewspółmierne jak te wynagrodzenia, jakby było to jeden do, do tysiąca. Ta, to, co by zapłacili, po prostu zrobił to dla Polski. Oryginalny przekład właśnie tego tekstu, podstawowych traktatów jogi. No i chciał, żeby więcej takich podstawowych, żeby ten kontakt z kulturą indyjską był taki bardziej nie za... Yy, na przykład z, z sanskrytu coś tłumaczono na perski, z perskiego na francuski, z francuskiego na polski, są takie teksty, tylko żeby bezpośrednio było. A z drugiej strony bezpośredni kontakt z, z, z, z mistykami, z joginami indyjskimi. I on w ten kontakt szedł. Wspomniano go właśnie po latach, po wielu latach w Indiach. Właśnie, że jego filozofia, Cyborana, była równorzędna z filozofią indyjską, jego oryginalna filozofia, ale ujęcie inne. To jest właśnie ta indyjska wolność, że oni wiedzą, że coś można jakiś prawdy duchową ująć w taki sposób, a można zupełnie inny sposób ująć. Nie mogą być równorzędne. Mówi, że pod względem poziomu znak równości, mówię, znak równości, ale ujęcie inne. I to, i to. Więc Łączy Boran, historyk filozofii indyjskiej, dlatego siebie określał jako historyka filozofii indyjskiej i jak było, wysłał taki artykuł na międzynarodowy zjazd tych sanskryptologów, są takie, to wysłał, że zachęca, pogadamia o tej swojej pracy i że zachęca inne uczelnie europejskie, żeby poszły w ślad tak samo otworzyły jakieś wydziały z filozofią indyjską. Żeby próbowały. Więc w tej skromnej, biednej, nędznej, okaleczonej, komunistycznej Polsce nagle mogło coś wykwitnąć coś, co, coś, czego nawet w, w Europie Zachodniej nie miało, nie robiono. Więc yy, tłumacz tekstów jogi klasycznej. Tak jak mówiłem, że przetłumaczył te najgłówniejsze dwa, co kolega pokazywał, joga sutry i komentarz Yoga fasie. I zamierzał jeszcze więcej. Taki istnieje subkomentarz, taki duży vivarana Jeszcze dłuższy, bo to w Indiach tak. Jeszcze są komentarze, komentarz, jakiś, nie komentarz, tylko ten dzieło podstawowe, z sutrami, czyli takimi lakoniczne, takie lakoniczne tezy, krótkie, bardzo zwięzłe. Potem komentarz większy, ale do tego jeszcze subkomentarz jeszcze większy, duży. Więc y, chciałem jeszcze przetłumaczyć y, takie duże, największe dzieło, dzieło w ogóle, nawet w Indiach, w sanskrycie y, z jogi. To jest Vivarana Shankary, taki duży, zaczął, ale nie zaczął, nie zdążył. Więc, y, więc pracował jako po linii czysto akademickiej takiej, żeby tą filozofię indyjską systematycznie wszystkie systemy tam religię, wszystko wykładał, Bóg, jest genius, e, e, wszystkie te systemy. Tam yoga, Advaita, Mimansa, Vedanta, wszystko tam wykładał, metodycznie, bardzo ściśle spokojnie. A praca nad przekładem tekstów jogi klasycznej, ale oprócz tego miał własną filozofię cytowaną. Był twórczym filozofem. Nie tylko historykiem, wiemy, co robi historyk filozofii indyjskiej, tylko był filozofem twórczym miał własny system filozofii. Niestety nie zdążył go wydrukować, opracować, ale, ale też taką, miał taką nieusystematyzowaną myśl filozoficzną. Nieusystematyzowaną. W postaci aforyzmów, które tu zabrałem. Nazwał je myśli głupie i niegłupie. To był jego tytuł oryginalny. Yy, bo yy, dlaczego yy, taki dziwny tytuł? on po pierwsze, był bardzo skromny. I jak który na przykład, tam był taki poeta, jego kolega, taki, który napisał yy, tomik z tytułem Trudny dar. No, że czytelniku, trudny dar. To coś. ale on napisał myśli głupie, nie głupie. <laughs> yy, więc yy, to nam czytał szereg razy albo mówią z pamięci ale zostały takie rękopisy i maszynopisy rozsiane w sieciach. On ja on to wszystko zrobi, że on to wszystko. Ja potem je zebrałem wszystkie i opracowałem w takim tomie. Dałem opracowanie do życiorys, jego wstałem podpowiedni i tak dalej. Tu jest taka myśl filozoficzna, ale nieregularna. Nie, nieregularna. Nieusystematyzowana. Tym o tym, ale bardzo refleksyjna ale bardzo refleksyjna. E, więc Lący Boran był z jednej strony nowatorskim uczonym, który wprowadzał nowy kierunek na nasze uniwersytety i zachęcał innych z zachodniej Europy, żeby robili to samo. Jest taki e, jego philosophical sanskrit, pan? Philosophical sanskrit e, taki sanskryt filozoficzny, taki artykuł w którym zachęca właśnie innych i nawet miał plan bardzo dalekosiężny, żeby utworzyć w Indiach Międzynarodową Akademię Filozofii Indyjskiej, czyli indyjskiej. międzynarodową w Indiach, pod patronatem UNESCO, w, nawet podał miejsca, gdzie by to ewentualnie, nie wiem dlaczego, podał jakieś miejsca, gdzie by to mogło być w czy jakieś szczególne miejsca. Cztery wymienia. I teraz tutaj jest ten, ja to... dobrze, że może wziąłem, bo tu jest, jest taki bardzo wielki plan, takie zbudowanie takiej akademii, może taka akademia by sobie mogła istnieć nawet tysiące lat. No. E... Piszę tak na końcu tego artykułu. Byłoby po, przetłumaczone już na polski. To wydaliśmy w studiach ideologicznych w Warszawie. Pisze. Byłoby również dobrą rzeczą założenie Międzynarodowej Akademii Filozofii Indyjskiej w Indiach. Być może pat pod patronatem UNESCO, a także poparte przez jakieś fundacje, gdzie poważni uczeni mogliby kontaktować się ze sobą dla wymiany swojej specjalistycznej wiedzy, dla badań nad manuskryptami i ich edycji oraz dla kształcenia studentów z różnych krajów. Idealnym miejscem na taką akademię byłaby według mnie starość na Magadha. Magadha to ten rejon, dzisiejszy Bihar, pod Himalajami, pod Nepalem, nie poniżej Magadha lub Himalaje, albo też Indie Południowe, czy to w stanie Madras, czy w stanie Majsu, jak w czasach i pisze jak w czasach starożytnych Grecy w wyniku swojego kontaktu ze Wschodem z Aleksandrem co szli na wschód ci filozofowie tam szli, prawda? z wojskami Aleksandra szli też filozofowie do Indii, tam zapiski są do dziś więc jak w czasach starożytnych Grecy w wyniku swojego kontaktu ze Wschodem założyli Akademię Aleksandryjską tak teraz zachodzi potrzeba założenia takiej akademii w Indiach Taki śmiały, nowatorski, nagle z biednej Polski gdzieś planu. Wierzę, że Akademia ta nie tylko pomogłaby odkryć na nowo głębię myśli indyjskiej, ale byłaby w przyszłości również źródłem nowych idei filozoficznych, służących mądrości i dobru ludzkości, przyszłej ludzkości, wolnej i o szerokich horyzontach. Ludzkości wolnej i o szerokich horyzontach. Taka Akademia w swojej atmosferze i funkcjonowaniu byłaby czymś innym od wielu istniejących instytucji, tradycyjnych uniwersytetów, współczesnych autorytatywnych ashram i rozreklamowanego Auroville. Znacie Państwo Auroville, nie? Co to było? To miasto przyszłości w południowych Indiach. Tam miało być. Opartego na materialnym i duchowym niewolnictwie przypominającym europejskie organizacje klasztorne czy przejechał po wszystkich, przypominających europejskie organizacje klasztory. Nie ma tu jednak miejsca na wykładanie tej idei w szczegółach. Więc od strony naukowej to on no, takie, tylko błysk, dalej, tak, takie miał szerokie plany. Omówił, że jaki jest błąd, jaki jest błąd yy, w. Yy, yy. Yy, często yy, w chrześcijaństwie to było, potem w tych tam, gdzie te totalitaryzmy, że, że można wyróżniać trzy poziomy tych, tych na gruncie filozofii, czy, czy w zakonach, jak on mówił, niby tak oddanych Poziom życia takiego, yy, niższe, niższa sfera życia, poziom yy, porządku intelektualnego i poziom ten duchowy. Ja mówię, że błąd robiono taki, że yy, na najniższym poziomie niewola. Wszyscy mają ściśle określone, co mają robić, jak chodzić, bo Cywola też był w zakonie jakiś czas, a wystąpił. I mówi, jak mają chodzić przepisy, po prostu musztrowanie człowieka, tamowanie wolnych, normalnych odruchów. Może to jest szkodliwe. I w tej sferze, to w tej sferze najniższej. Przepis, jak chodzić, jak głowę, trzymać, jak szatę, jak tego. Że to jest w Tylko hamuje osobowość. Yy, tu i hamuje naturę. Na najwyższy poziom ten duchowy też ściśle, czy się tam wątpliwość nie wkradła jakaś doktrynalna, czy no jak w komunizmie było, trzeba było samokrytykę składać, czy coś, że, że, że tu, więc on mówił tak, na najniższym poziomie wolność, na tym najwyższym też wolność, niech sobie każdy wierzy, co chce, natomiast na poziom środkowy tej wiedzy o tu musiałaby być dyscyplina, tu wielka dyscyplina. To jeżeli mamy coś wypracować dla ludzkości, dla świata, on, to tu musi już być wielka dyscyplina. E, a poza tym wolność. Ale tu, bo on, Leon bo Cyboran, bardzo był takim... Prawda dla niego była na pierwszym miejscu. Prawda. Także miał to, co uczeni go do dziś chwalą, na przykład Maciej Ziemba z Kulu, na przykład z Indologii Warszawskiej Yy, yy, Marek Mejo, że wielka uczciwość intelektualna, wielka uczciwość, że był dla nich takim przykładem wzorem. On mówi, że nie ma, nie wynika. Na przykład pamiętam w takim wykładzie, on mówił Budna Budda. Mówi, nie ma dowodów naukowych, że Budda istniał w ogóle. On mówi, nie ma takich. Nie istnieją. On mówi, ja myślę, że był. On mówił. Po sztuce, sądząc po sztuce, on tak mówił, ale on na przykład dowodów naukowych nie ma. Więc on, wielka uczciwość intelektualna, czy coś... I tu wielka ścisłość, wielka precyzja. Ee, y, że to jest ważne. A nacisk na y, no, pilnowanie, czy się ktoś doktrynalnie nie odchyla, albo co robi na, na co dzień. Są w tej akademii, że więc wolność, swoboda, Tak sobie wyobrażam, tą wizję akademii staczą. A o wielkiej precyzji i wielkiej dyscyplinie umysłu. Y, więc tak. Czy czegoś brakuje, jeżeli zarysowałem postać Leona Cyborana, więc jako akademika chciałem zarysować i to, że i w jakim kierunku pracował. I, ale dla Hindusów z kręgu joginów było co innego dla nich, dla nich ważne. Ważne było, ważne by jego, jego zaangażowanie w ścieżkę duchową. Jego postęp na tej drodze. Tam to, to było dla nich najważniejsze i to podkreślano. To podkreślano, że to nie był intelektualista, bo tylko intelektualista. Wolący bo Boral mówił tak szereg razy: mówi, cenią mnie za to, co ja sobie najmniej cenię. Intelekt, za intelekt. Cenią mnie za to, co ja sobie najmniej cenię. No to co on cenił w takim razie? Charakter. Najwięcej cenił charakter, no dużo bardziej niż intelekt. Oczywiście był niezwykle inteligentny, uczył innych. Jakieś trudne, miałem problemy. Ile razy się zwracałem do niego, nie mogę zrozumieć tego. Nie, no, bardzo szybko to rozwiązywał. Czy nawet wcześniej, jako student z miałem takiego znajomego, który z nim był, yy, bardzo z innymi szkołą ekonomiczną. bo on bardzo yy, był na ziemi też osadzony, znał yy, i potem pracował w tej ekonomii. No to on mi mówił, że ten z tych studiów ekonomicznych, mówi, no na niego to nie było zadanie, żeby, żeby nie mógł rozwiązać na niego nie było zadania, więc mimo tej wielkiej inteligencji, on mówi, że ja to w sobie najmniej cenię. Cenią mnie za to, ja to sobie najmniej cenię. Ceniu ludzi za charakter bardzo. No bardzo prosty, linijny, naturalny bardzo. Jak go pierwszy raz widziałem na wykładzie, wszedłem, to patrzę, stoi taki facet, niezwykle skromnie ubrany, w takim podkoszulku, w takim podkoszulku, ja miałem taki, coś na najmarniejszy jakie tam były, to było ciepło i patrzę, że podeszła, bo jedna odchodziła tak trochę, a druga to całkiem. <grywa> to. Ale właśnie zaraz ja i kolega, jakiś zwrócił, mówi, on ma wielkie panowanie nad tematem. Mówi, olbrzymie panowanie nad tematem. Że wielka ścisłość, wielka precyzja, ale ono rozumiał. Ta, tak jak Podkreślamcie jego uczniowie, teraz mają stanowiska profesorów. Tam, gdzie trzeba, był bardzo ścisły, bardzo precyzyjny. Gdzie nie trzeba, nagle bardzo normalny. Już na przerwie wesoły. Już kolega. Już wesoły kolega. Ale potem cała powaga, poważnie ściśle. A na przerwie już kolega. Nieźle nie wyszło. Coś tego. A tu z całą powagą. My tam, gdzie trzeba, bardzo poważny, tak, gdzie nie trzeba już. On że bo... W tych myślach jak jest, to właśnie jedna z jego myśli jest. Cóż warte życie bez uśmiechu? Jak się zaczyna. Cóż warte życie bez uśmiechu? Bardzo wesołym człowiekiem. Patrząciliśmy z nim, wszedłem e, gdzieś do. do kogoś. Śmiechu. I on już miał zadzwonić się. Mi odchodził, bo przedtem coś bardzo wesołego opowiadał: Muszę się wyśmiać. mówi. No bo głupio było, jakby ktoś otworzył. I jeszcze raz wracam: no, Nie mam muszę się wyśmiać. <grym> że nie, nie to odczekał. Coś takiego zabawnego bardzo opowiadł. Przeważnie żywe historie o, o żywych ludziach. Więc jest taki taki jego... Yy, zaczyna się... Chcę rozmawiać z człowiekiem, nie z twarzą i słowami. Bardzo w kontekst chodzi. Bardzo w kontekst. Chcę rozmawiać z człowiekiem, nie z twarzą twarz z twarzą się spotyka, słowa ze słowami, a człowiek z człowiekiem spotkać się nie może. Otwarta upino orzecha, przegrodo duszy bardzo cenił sobie kontakt, bardzo cenił sobie yy, kontakt. Nieraz, yy, jak był śledzony przez te UB, przez te władze, to oni nie mogli dojść, bo on miał szereg przyjaciół nieraz, z którym po prostu związek uczuciowy, mimo swojego wspaniałego intelektu, myśli, wchodził w relacje uczuciowe duże. I oni nie mogli wiedzieć, dlaczego ta osoba jest ważna, po prostu nie była ważna w ogóle? Nawet trochę infantylna nieraz. Yy, a, ale przez kontakt uczuciowy. Jakąś serdeczną przyjaźń czy coś. Dlaczego on chodzi do tej osoby? Dlaczego coś? Że coś tu ukrytego może? coś? Nie Kontakt uczuciowy. Yy, więc yy, cóż warte życie bez uśmiechu? Taka tak ja w przeczytam. Cóż wart wieczór bez kobiety? <głos> cóż warta kobieta bez biustu? Cóż warte pieszczotych bez uczucia? Cóż warta wiedza bez mądrości? Cóż byłaby warta mądrość bez szczęścia? Niczym i nikim nie chcę być. Chcę jednak robić coś i być sobą. Nie zatracaj siebie. To rozproszenie. Zatracisz wraz z sobą innych, rozproszysz siebie i rozproszysz drugich. Lący Boron bardzo nabiał wszystkich do aktywności, do pracy, skupienia, były bardzo energicznym człowiekiem i wewnętrznie bardzo niby rozgadwiasz, ale wewnętrznie bardzo zdyscyplinowanym. Wewnętrznie bardzo zdyscyplinowanym. I tu właśnie widzę sporo ludzi młodych też to taka jedna, jedyna aforyzm. Młodości szturmuje się niebiosa albo stacza do ręcztoka. Harmonia, równowaga przychodzą później harmonia, równowaga przychodzą później. Albo a to do mnie mówił to jeden. Uczył mnie psychologii, na przykład tego systemu i tak dalej, no to jak kilka lat. A na końcu tak stanął i mówi co, co, co psychologia może dać człowiekowi doświadczonemu przez życie? No co? Miałem w tych 20 parę lat. A on mi nic nie może dać. Nic. Yy, to on mówił a propos tego, że ja tu dałem yy, przypis. Leon Sybarna studiował psychologię i pracował nad jej nową teorią. Jednak przeciwstawiał się traktowaniu człowieka przez naukę jako niezdolnego do samopoznania i refleksji. Teraz co psychologowie tak z człowieka głupiego robią? Że on nic nie wie o sobie, dopiero psychologów powie. No nic nie wiemy, dopiero nam powie któremu prawdę o życiu i o nim samym odsłoni dopiero psychologię. Podkreślał wartość intuicji, introspekcji i doświadczenia. Wierzył w mądrość, której uczy jego sformułowanie żywa księga życia. Tego nic nie zastąpi. Wierzył w mądrość, której uczy żywa księga życia. A tu jeszcze takie i on bardzo namawiał... To mnie jeszcze podkreśliła jego siostrzenica, teraz z nią rozmawiałem przez Skype. Że miał odczyt tak joga, wolna wola we Wrocławiu. Wrocławiu. urodził się w Krakowie, jako maturę robił we Wrocławiu, potem okres wrocławski, studia, a na końcu w Warszawie. Nie lubił Warszawy, źle ją oceniał. Nie, źle oceniał, mówił, że Warszawa mnie tylko zniszczy i opluje. Takim wprost powiedział, że mnie tylko zniszczy i opluje o samodyscyplinie. I właśnie to młodzież mówi, że to można było sformułować tak, jedno. Kto się nie nauczył, znaczy jego słowa, tylko tam może być jedno słowo coś, kto się, nie, zmienio, kto się nie nauczył samodyscypliny, tego nauczy jej bić życia. <grytanie> Na siłę życie przymusi. A, albo kto się, to może być, kto nie wypracował. Ona podkreślała raczej mi, ta jego siostrzenica, że on mówi, no, dyscyplina jest, samodyscyplina jest, nie jest coś, co się no, dowiemy, nauczymy, tylko trzeba to twardo w sobie wypracować. Więc kto nie byłoby, kto nie wypracował w sobie samodyscypliny, tego nauczy i bić życia, życie da w I to było, no nauczyciel jakiejś młodzieży właśnie, bo to bo się związało z tym, że on mówił, że dyscyplina, samodyscyplina, dyscyplina może być narzucona z zewnątrz. Yy, z zewnątrz, przez innych. Yy, ale to jest z zewnątrz. A dopiero samodyscyplina jest przejawem wolnej woli. Samodyscyplina. Na niej się opiera również yoga. A samodyscyplina. I to jest dopiero wyraz wolnej woli człowieka. Samodyscyplina. No i... No ma wypowiedzenia. Są no tak w ogóle ludzi do pracy, do energii, do sukcesów, do osiągania, osiąganięcia czegoś. Każdy w swojej sferze, każdy w swojej dziedzinie. No to mniej więcej tyle. Taki rys dałem. A teraz, jeżeli jakieś pytania czy coś, tak? Nie, nie, to ja po prostu... żeby. Taki rys mało. dałem. Ja mogę to zupełnie inaczej, to tak jak mi mogę to zupełnie inaczej po linii czysto-naukowej, ale to byłoby, nie byłoby żywego człowieka. To nie byłoby żywego człowieka. Jak ktoś ma jakąkolwiek uwagę, wątpliwość, pytania... Czy do ciekawe końca, może, czy ktoś coś zaciekawiło, czy coś. A to już tak bardziej o tym takim, jakim był na co dzień, czyli no, czy pali, czy przeklina, czy... A też mi zadawali takie pytania. No właśnie, czy był komniciarzem, czy był tak czy pra... Dobrze. Dobrze, żywy, a to zupełnie inaczej. To znaczy tak. To był człowiek, Cybora był człowiek, to zauważyli wtedy inni, że mówili z jednej strony bardzo silny, o wielkiej jakiejś mocy wewnętrznej, a z drugiej strony bardzo subtelny. Tak po jego wykładzie nieraz stoi, wyszedł i z tych już starszych wtedy mówili, aha, subtelność plus siła, że to było jednocześnie, wielka jakaś siła, wielkie osadzenie w sobie, wielka siła, z drugiej strony wielka subtelność. I tą subtelność różnie on, to się przejawiało. Na przykład on się trafił ulitować nad kimś w ogóle nie... Na przykład kiedyś jakiś bazarek, wyszliśmy coś tam kupić. Ja patrząłem tak szybko się kręci I nagle jakiś taka, taka bablenka. To były lata 70, jeszcze jakieś koniki, coś tam. I ona sprzedawała kiełbasy. Jakiś miał taki krąży kiełbasy, nic więcej. A patrząłem, kupuję. To kupuje, to kupuje, kupuje. No i wziął tę kiełbasę, zablokował i poszedł do domu. I Poszliśmy do domu. Yy, I u niego się wiele osób przejawiało, więc jak on wie, akurat ja miałem, nie mieli innego doświadczenia, mogli mieć inne. I on mówi: Jesz mięso? I mów, nie nie? Nie, nie ale A on jest tobą, to zjem. A patrzę, on y, wziął y, tą kiełbasę. Y, przygotował. Ja się coś źle poczułem, bo już miał oczyszczony organizm. On to zauważył. Potem mówi, co, połowa energii znikła, co? Aha, i ćwiczyłem i tak dalej. Połowa energii znikła. A ja mówię, no tak. A on to dlaczego zrobił? Wiele nie komentował, prawie nic nie komentował. Bo szybko wyczuł smutek tej kobiety. no chciała sprzedać, niech ją się się kupić. Po prostu, żeby ona cośkolwiek zarobiła. I takie i inne przypadki. Taka, taka koleżanka mi mówiła na przykład jedna y, Larka, że szedł z nią i gdzieś ona mówiła strasznie smutna, kompletnie wyspienią tak, tak. on nagle patrzy że tysiąc złotych, to ty znalazłaś to ty, mówi bierz ja potem się domyślałem, to on to podrzucił <grym <grym <grym <grym <grym> mówi, on to podrzucił a ona miała wątpliwość, nie ja nie mogę nie no przecież to leżało, patrz to, to ty znalazłaś i, yy, I tak dalej. Czy gdzieś tam yy, jakiś człowiek, gdzie, który z wśród kolegów, który nie miał gdzie spać, coś, on go brał do siebie, gdzieś tam mu rozkładał coś? Także on miał taką wielką wrażliwość yy, i jednocześnie wielką jakąś taką siłę wewnętrzną. Bardzo skrystalizowane poglądy. Yy, czy palił? palił i tak nie palił. Palił nie palił. I to samo kiedyś, jak los, on tak lubił pokazywać, jak nas los z nas drwi albo coś. I on mówi, że kiedyś w takim lesie wskoczył na taki głos narzutowy, jako dorosłyż mężczyzna, On mówi, podróż sobie rękę i krzyknąłem: już życiu więcej nie zapalę papierosa a on mówi, a to nagle słyszę o, nie wiadomo nie wiadomo, zobaczymy zobaczymy, on wie co, jakiś skrzat, czy co <śmówi> on mówi yy, y, y, patrzy, a tam z jakiegoś głazu jakiś malutki staruszek wychodzi, <śmówi> Tylko on nie widział mówi, bo ja to 30 lat mówi, nie paliłem i zacząłem palić i on faktycznie on mówi, bo te po szeregu latach nie palenia pali, więc on pokazywał jak życie drwi z, z człowieka, że, że nagle pokazuje całkiem coś. No to no, życie jest przebogate nagle. Drwi. Co? Czy, co pytałeś? Czy miał kobiety? A to już były historie. O moją... proszę Państwa, co to? Moją rzeczy niesłychane, że ja miałem cztery kobiety naraz. To w ogóle nieprawda. Były tylko trzy. <try> Ale potem ja się jedna była platoniczna, zakochana, przychodziła sprzątać, mówi, a dwie faktycznie były, to jej poznałem ze sobą. Mój żen. Bo był bardzo uczciwy, że wszystko, powiem, prawda dla niego była ważna. Prawda, więc yy, yy, yy, kobiety, czy mówi, jechałem do Indii, na, na, coś, tam, coś tam przy mnie, a tyle on to, taka starsza pańska, tyle on to, miałeś tych kobiet. On mówi, ale ładne babki przeprowadzałem, prawda? Mówi, <śmiech> ładne, mówi, ale ciociu bo no mówi, ładne, mówi, ale no jak jechałem do Indii, na statku do Indii, nie było co robić, to ro robiłem napisałem ile. To liczył te kobiety, liczył, liczył, liczył. A ja nie wiem, czy potrzebne takie to rzeczy mówią. Ale potem mówił, proszę Państwa, to dane już nieaktualne. <głos> <głos> A to nawet wesoło, ale mówił, że przeżył, bo był bardzo uczciwy w tym wszystkim, co mówił. E, I mówił, że przeżył trzy że, etapy w życiu. Kiedy żył z jedną kobietą, e, kiedy miał wiele kobiet i kiedy absolutnie, jako dorosły mężczyzna że on w czystości dla Jąpi. to tak wszystkie warianty możliwe. Przeżył. Bardzo obłądło, umarł. Co się stało? 49 lat, no. Co się wydarzyło? Tak, wydało? no właśnie. Yy. Yy. Yy. Jeszcze się coś sobie uśmiecham się, sobie przypomniałem o tych kobietach. Co się wydarzyło? Bo on uważał, że, że mógł mówić, że nie, to nie są rzeczy intymne. Jak te, czy są najbardziej intymne, <Sz> że intymne to są te prawdziwie duchowe. Może to jest dopiero są intymne. To mi nawet te kobiety mówią że on mówi, to są dopiero prawdziwe, takie zewnętrzne, które nie można przekazać, powiedzieć. Trudno byłoby, I to, to on. Tak mi jednak kobieta tam mówiła. Czyta z tysiące złotych, mówi, że on uważał, że prawdziwe intymne to zupełnie nie. A co się stało? Więc sam. Tak. Leon Cyboran miał. miał. Od młodych lat konflikt z władzą. Silny. Od młodych lat, silny. Yy, to już wtedy, wtedy jeszcze to, prawda, patrzono bardzo i w ogóle ze całej komuny, szczególnie z w, po rodzinie, tak ojciec był w Legionach Piłsudskiego, w AK. Siostra starsza była w AK, on nie był, bo był chłopakiem w czasie wojny za młody. I to już. Potem, no więc z tradycji, z racji tradycji rodzinnej, no i na pewno przecież własnego wyboru, on ustawał się kontra tej władzy. To wtedy to były czasy jakieś, nie pamiętam, przecież byłem dużo młodszy, że on mówił, że to do tego stopnia, że jak gdzieś tam był na jakimś weselu z ojcem, i coś tam siedzieli ludzie przy stole. On mówił, a teraz, ale on powiedział, a jako młody czy jest to tam iluśletni, a ja teraz opowiem kawał amerykański. On był bardzo wesoły On mówi, jakiś potężny ubek wyskoczył i, i zaczął ostro z że jaki amerykański tutaj będzie, tu nie będzie, amerykański. No i on mówi, że, że mówi. Szybko doszło do jakiegoś tego, że się chwycili. I no on mówi. No, on się śmiał z tych filmów, co tak tyle ciosów sobie zadają. On mówi, co, co, co to jest, to taka ślipa. I mówi, ja uderzyłem raz, mówi, to facet padał. Mówi. Ja mówię, nie wiem co to. Mówi. Yy, I mówić tego upekara. mówi, z tego ubeka, raz. Ja to był olbrzym, musiałem dwa razy. Mówi. Yy, I upadł. Już wtedy, już wtedy. No i tam się musieli jakoś wynieść. I on potem się starał o jak nazywano Polską Ambasadę w Indiach. Polską Ambasadę w Indiach. On chciał być ataszem kulturalnym. Bardzo mu zależało na bycie w ogóle w Indiach. I mówił, że zauważył, że jak, jak jakieś rozmowy kwalifikacyjne, angielski, dobrze wszystko, dobrze wyszedł. Ale potem z takim kacykiem partyjnym była rozmowa. Z kacykiem partyjnym zauważył, że jego teczka już jest taka gruba. Mówiłem, ja się na 28 i zauważyłem, że przyniesiono moją teczkę, już była taka gruba. No i tam go zapytali, zapytał kacyk, jaką działalnością społeczną się pan może wykazać? No to on odpowiedział, gram prezentacji miasta Wrocławia w szachy. <laughs> więc czy, czy przynależność jakaś ZMS-y, jakiejś partii, więc tam odpadł. Ale miał cały czas ten, ten, ten. potem w Warszawie, yy, marcowe, te, te, jak były, też że podpórza studentów do walki, ja go w tym czasie nie znałem, oczywiście byłem za młody jeszcze. ale później yy, i cały czas były naciski na niego. On uciekał, jakiś okres czasu się ukrywał, był za nim nie gorczy, tam do Gumówki był taki wykaz tych osób, które tam tego ja widziałem ten wykaz, tam siostra właśnie, ta co do mnie, to teczkę później wyjęła. On się ukrywał. Mnóstwo propozycji dawali ze strony tych władz, propozycje, propozycje żeby pracował dla nich. A to, żeby siatkę założył w Stanach Zjednoczonych, że mu dadzą pieniądze, ludzi, wszystko, wszystko, poparcie, tam ciche tego, wszystko. On wszystkiemu odmawiał. Yy, żeby yy, z jogi, parapsychologia, przecież to bardzo się interesowano, obydwa systemy i zachodzi u nas, że te... Yy, dajniki, parapsychologii, żeby, żeby pod tym względem pracował. To wielu osobom opowiadał, to nie tylko mnie, ale wielu, wielu jak spotykałem po latach, to mówiłem, mówił ci, on, jak od niego chcieli współpracy pod tym względem i wojskowość, i jakieś tajne służby. Cały czas chciały. On im odmawiał, cały czas odmawiał. Różne mu obiecywali rzeczy, prace, w, w różnych tam instytutach. Wszystkie przeszkody, co mu robiono. Nie, ma, nie miał meldurków w Warszawie, tam pracował, nie miał mieszkania, nie miał, jak miał meldurków, to nie musiał zapisać na mieszkanie. Nic, to w takim z cyku mieszkał. Doktorak mu bodajże przeciągać. Może ogromne doktora nie miał przeciągać Tak. Do tak, tak, tak, on musiał ten... uciec. Tak, tak, obrony doktoratu i to nie chcieli go bardzo dopuścić. Ja nawet podejrzewam na ten wypadek, że sam miał się habilitować i się, się że nie chcieli dopuścić, żeby on miał katedrę, żeby coś tak, tak. A, tak. Tak. A ten kalikul wylądował dlatego, że go ubywali z zimów, to znaczy, z mu takie warunki, że on po prostu... Tak tak, tak, tak, tak, tak. Takie warunki. A i tak go wcześniej służbie widzów Obronił, prawda? Bronił, bo bronię, bo bardzo, bronił, bronił, bardzo, bronił, bardzo. Yy, yy, więc yy, konkretnie to o mówił, że mu mówiono tak. Bo widzi pan, yy, ja w tym artykule tu napisałem, że ludzkość kiedyś ci ubec No nie ubecy, to były tajne różne służby. Ludzkość kiedyś znała różne takie tajniki, takie ciekawe moce, takie możliwości, ale gdzieś się zagubiła. A pan to tak ładnie umie wydobywać, pan tak to ładnie umie wydobywać, żeby dla nich pracował. Olo, nie, nie, nie, cały czas, że nie. Na końcu mówił, że mu proponowano, że wszystko już mu dało, już mu dam to, to, to, to, w takim instytucie będzie pracował, gdzieś tam nad morzem, wszystkie możliwości. A mi opowiadał, opowiadał że naciska pan guziczek, wchodzi na ga dziewczynka. A my, ja jestem z żona, przepraszamy, z żoną, to może być. A on mówi, a nad morzem będzie, a ja lubię w on się droczył, droczył się. A może być w górach, Proszę Może być w górach. I on, nie, nie, nie. I on mówił, że on no tym razem to już mi nie darują. I za dużo mi tajemnic na odpowiadali. Tym razem to już mi nie darują. I się spodziewał czegoś. Spodziewał się jakichś uderzenia, że mi coś się z nim stanie. No i, no i się stało. Oficjalnie to był wypadek. Oficjalnie to był wypadek samochodowy. Przedstawiono trupa, które trzy czwarte osób, go blisko znamy, powiedziały, że to nie jest Lący Boran. Coś podobnego zrobionego, ale to nie jest Lący Boran. Pochowano. Pochowano. On się spodziewał czegoś takiego, jak mówiłem, że się coś z nim stanie, nawet tak mówił. Był taki jego los. I, y, no i później, y, później siostra Leona Cyborana, y, IPN wskutek jej, y, IPN wszczął różne badania i porównywanie zdjęć, zdjęcia oryginalnego, ze zdjęciem tego trupa. No jeden ze studentów magistranty, Leona Cyborana, zrobił zdjęcia trupa, którego przedstawiono w stosnicy jeszcze takiego rozebranego. I potem IPN do swoich specjalistów, oni powiedzieli, te dwie osoby nie mają ze sobą nic wspólnego. Takie orzeczenie, że to nie jest żaden Leon ten, co leży w grobie. Więc jest zagadka, co się stało. Jest taka wielka zagadka. Orzeczenie było profesora antropologii, absolutnie nie, nie że jakieś tam coś, że, że może, że coś podobnego, i że absolutnie nie. Jednoznaczne było że to nie jest to, że osoba pochowana nie jest Leonej Cyboranem. Więc takie się coś stało. A co pod tym było wielu ludzi? To nie tylko on, wiele osób wtedy y, znikało, ginęło. Prawda? To znamy z różnych, z prasy z tych, że wiele, bardzo osób. Więc to była, jest pewna tajemnica zaginięcia jego. Y, ale to on, jeden z aforyzmów on to pisze. Intuicyjnie, bo ja, że, że ja mówiłem, że on y, że cenią mnie za to, y, co ja najmniej sobie cenię intelekt. No to jaka poznawczo, tak co mówi, że intuicja, że, bez, że intelekt wtórnie dopiero obrabia, że musi poprzedzać intuicja. Intuicja musi poprzedzać y, jakieś badania. On że bez intuicji nie będzie nic. Mówi, nawet z historykiem nie można być bez intuicji. On mówił, że to bardzo blado wyjdzie, to zostawianie w ogóle. To było żywe życie, burzliwe, coś się działo, napięcia. że mi bez intuicji, co to, o co to chodziło? Więc on i, więc taki aforyzm napisał, więc intuicja. I miał taką intuicję. Gdzie to jest? O mężczyźnie, o kobiecie. Jestem silny. O miłości. Nie Dlaczego to tak zatytułowo o miłości? O, też o miłości, o mężczyźni, o kobiecie, o różną samą Jestem silny. Moją piętą achillesową jest miłość. No, wiem, taka wrażliwość odnośnie. Połączenie jedno z drugą. Nie chcę ujść w przeznaczeniu. Będę trafiony. 12 lat, 65 rok, 12 lat przed tym wypadkiem. Nie chcę ujść w przeznaczeniu. Będę trafiony. Więc... On tu, on tu, jasno, jasno przeczuwał. W Indiach też mówili, że postrzegali go, że w Polsce mu grozi niebezpieczeństwo. Aż chcieli go zatrzymać, żeby nie wracał, że to, że w Polsce mu grozi niebezpieczeństwo. Ale on taki był, taki... To działo się w Indiach, czy, czy... Nie, w Polsce ten wypad. Z wychodził no. z Polski wydawnictwa Tak, z, z tego wyszedł, tam go ostatni raz widziano, tak, nie tylko widziano, że... zostawił, yy, zostawił, złożył, złożył, złożył ofertę wydania habilitacji. Złożył, kiedy zobowiązał się termin, jaki podał, wyszedł z datą tego dnia jeszcze go nie widzieli. Niby po dwóch dniach zmarł w szpitalu, tam, czy tam po czterech, po tak. W trzech tygodniach, tygodniach coś tam, dwie, dwie, dwie. tam. Zniekształcone ciało, już takie hmm. zniekształcone. Ale to było, to było wtedy bardzo niebezpieczne czasy. Ludzie ginęli, przecież nie tylko Popiełuszko i inni. I e, e, siostra jego siostrami jakiegoś znamnego za zaprzyjaźnionego, jego pytali on im powiedział, jeden truk w rodzinie wystarczy, nie grzebcie w tym. Może nic nie pomożecie, nic nie zrobicie, a może się coś stać jeszcze. No w takim poradzie. Jakaś szczególną uroda, miał jakieś więcej drzwi gdzieś tam, powiedzmy, z, z, z, z, z, z, z. gdzie się urodził, w <Grabia> znaczy, Krakowie. <niuskie> <niuskie> <niuskie> <Już nie uciekałem. niuskie> <niuskie> Krakowie, e, w Krakowie, w Krakowie, e, na ulicy Dobrego Pastela. w Krakowie i on Kraków zawsze bardzo dobrze no to jest. wiem, no e, na ulicy, e, on się to z Krakowem jakby do końca, napisał gdzieś taki, no, ja Wabel Kraków. Jakiś jest. On był, nazywał siebie, był bardzo patriotyczny, ale w, w szerokim tle. Jak to rozumieć? On już jest obywatelem świata, a czasami jak mówił wszechświata. <grym> obywatelem wszechświata, ale zawsze od strony politycznej, dobrze się zna na polityce, to zawsze od strony. Polskiej. Szereg historii dobrze znał się, na ja przykład historią, bo pytałem różne momenty historyczne w danej historii Polski. To mówił, że to byłoby lepiej, jakby takie posunięcie było lepiej, jakby byłoby takie albo takie, że bardzo to... Znał, że tajniki, znał tajniki wielu rzeczy. Tajniki historyczne, tajniki mistyczne, naukowe, historyczne, teraz sobie przypominam, rzeczy nieznane w ogóle jakimiś dziwnymi kanałami, bardzo wiele tajników takich, których ja znałem, Tak, przed tak. Dzierżyńskim mówią, mówią że on był potem w dobrym porozumieniu z Pusudzkim. <grafy> że, że, że ten cud nad Lispą to był wspólnie. Coś zrobione tam od tyłu. <grafy> no takie nieoczekiwane różne. I inne jeszcze dawniejsze czasy. On mówił, że yy, między Polską a Indiami jest jakaś dziwna więź. Yy, to znaczy nie mówił, o to jeszcze na koniec podkreślił. Ja ktoś jeszcze miał pytanie, żeby to wszystko, co, co wiem, o ile wiem. On mówi, że jest jakiś dziwny związek, jakiś dziwny związek. I on tak kilka razy do mnie, tu coś jest, coś jest, mówi, jakiś związek, jakiś podskórny jakiś taki. No tam należymy do jednej grupy języków indoeuropejskich. Jest szereg słów podobnych, yy, bardzo podobnych. Nawet ja nie wiedziałem dopiero jak przychodził w Indiach nauczyciel sanskrytu do moich dzieci, to z naszej mowy polskiej on, wyłapywali ci nauczyciele, nie ma, że to słowo, to słowo. Jeszcze Czy... bliższy jest na litewski. litewski. Na przykład rodzinie. suchy, suchocki ja się nazywam suchy, suchy, mówi to w bengalskim znaczy drew, drew, suchy. Czy te liczebniki, y, tatuś słowo, tato się zwracały, to, to też, że to jest jedno z, na ojca y, słów. A takie, no to ten Buddha, to to przebudzony, to wiemy, prawda, że Buddha to znaczyło przebudzony, na czym budzić się, budzik. Liczebniki bardzo. Po... No to tu jest ten związek indo tych języków indoeuropejskich, ale on mówił coś innego. Muszę jest jakiś związek między posłami Więc coś tu jest. Ale co ciekawe, jeszcze powiem, był taki facet, to już nie odlona, był już taki facet, który to zauważył, się nazywał Skorochut Majewski. Kto to był Skorochut Majewski? Był to Polak, taki polski szlachcic, poliglota, językoznawca, który nie, w zeszłym roku był obchody jego 200-lecie. skorochut Majewski w Warszawie wydał pierwszy podręcznik do sanskrytu. On znał wiele języków, tureckich i tak dalej. pierwszy podręcznik, potem przetłumaczył coś z sanskrytu. To był pierwszy, kiedyś ze statkami żaglowymi około Afryki. Te teksty przewożono ludzi do Berlina i bił kopiować. I Skorochód Majewski pisał tak, napisał takie, yy, taką książkę. I latał w kontuszu, podkreślał tą Polską po Warszawie, Skoro Majewski. I on szereg pozycji wydał książkowych, ale właśnie mówi, że im dłużej to badam, te teksty indyjskie, tym więcej widzę podobieństw do, między Polską a Indiami. Już to jest skrót majski w roku 1816. Później jeszcze, jeszcze lepiej poprawię tą swoją gramatykę. To była pierwsza gramatyka sanskrycka w Zapolegu. Więc on mówi, im dłużej badam, tym widzę więcej podobieństw, tym jestem pewniejszy. E, jakie podobieństwa my? na gruncie języka, na gruncie e, obyczajów i na gruncie starych polskich obyczajów i na gruncie dawnej przez religii? Skoro Hitma jakiś taki nagle, to, on to pierwszy sygnalizował, że, że i napisał książki, i potwierdza była... się to również genetycznie. Czyli Słowianie są bardzo blisko spokrewnieni z Ariami. Bo, bo samariami jak gdyby się należą do tej samej grupy. A pan to wie od badań genetycznych jakieś robiono? One się ta? pojawiają. Może pan ta? to w internecie sobie sprawdzi? A to nie znam te, tego. Jak te haplogrupy się rozkładają hmm. w i, jakie są... A tego nie znam. A to jeszcze. W każdym razie już to sygnał nie tylko leocybora, bo on właśnie ten na przykład skoro Majewski, w 19. Początek XIX wieku, on już był wtedy starszy, że im więcej badam, tym więcej jestem pewny, że są podobieństwa. I rok temu zrobiono no, w Warszawie były takie sanskryto-rody. Znam, to? Że... takie zrobiono. Na... O... Ale nie, zrobiono na 200 lat, Skorochoda Majewskiego, że wydał pierwszą, to zrobiono taki, takie sympozjum, takie coś zrobiono w Warszawie. Skoro Majewski taki. Więc, że to jest tu, jakieś podobie, jest tu jakiś związek, że jest ukryty jakiś coś, coś tu jest, coś tu jest. Nie wiem, co to było. Czy jakieś plemie w dawnych czasach się oderwało stamtąd, czy co? I przyszło. Bo ja pytałem na to pochodzenie Słowian, a on mówi, że to jest, bo tak sugerowano trochę w Indiach, że z Iranu. Bo Irańczyków się też zalicza do Ariów, i oni osoby sami, ja miałem sąsiadów, I on mówi, że oni są Aria. Są aria. Z tymi sami jesteśmy też ale... Arya, A Hindusi z kolei aria Warta, kraj Ariów. Aria Warta, starożytności tak siebie nazywali. A y, więc y, więc y, czasami tak, kopałem w się z tych wyższych kast, tych mniej zmieszanych, to patrzyłem te rysy takie, takie, takie nosy wydatne. Ariyowie nie są rdzeni indyjscy, bo przyszli. tam dopiero przyszli. tam przyszli. Ariory tam przyszli. Rdzenne są kultury Mohenjo-Daro i Harapy. To, to, to jest rdzenne. Ariyowie tam dopiero, dopiero, dopiero przyjechali. Przyszli, jazd był od strony Iranu. Od strony Iranu się wleli. Jakiś tam... Ten proces był długi. To nie tego... Yy, to nie było jakieś 7 rok. Jak wojny. To nie te czasy. I tylko przyjęli kulturę. Kulturę miejscową. Ta cała yoga. Według Leona Cyborana, według Szajera, według, yy, według Skórzaka, Skórzaka, yy, według Szajera, według Cyborana, według kogo jeszcze? Jeszcze z polskich? Słuszkiewicza, że cała joga jest pochodzenia przedaryjskiego, przed Ariami, a od przyszli od strony Iranu i mniej więcej zawojowali te tereny, to setki lat trwało, aż doszli nadal do Bengalu na wschód narzucili swój język swą władzę i swój język swoją władzę, ale powoli ulegli miejscowej kulturze, ta najobra to właśnie własnej miejscowej kultury no, i Leong no, Cywara oceniał, że mniej więcej ten proces, że to co w Upanishadach i tak dalej, to nie, że to wymyślili ci bramieni, to już było z miejscowej kultury. On mówi, że ten proces zanim ci przyjęli to wszystko, on mówi, to tak co najmniej tysiąc lat. On mówi, co najmniej. To były długie procesy bardzo. To co tłumaczy Cyboran, czyli tylko Patanżalego. To już jest późno. To, to jest spisane przez Patanżalego. To nie jest żadna nowa, nowa to, filozofia Patanżalego. On jest po prostu jakby kompilatorem. On zbiera... Cyboran, na drugi wiek przed naszą erą, no. mówić, tak trudno powiedzieć, ściśle, ale, że to już istniało od iść pradawnych, pradawnych, pradawnych czasów. Już mohenjo już, aha, mohenjo już były posążki, już joginów, wasanie jogicznej jakieś i, i, i, była, bo, aha, bo padło pytanie takim gdzie ona powstała, czy wiadomo? On mówi, nie wiadomo. No i pewne jest, że już mohenjo była, ale Mohenjo-Daro była kultura bardzo miejska, on mówi, taka oporządkowana bardzo jego słowami, więc on mówi, to nie powstało w tej kulturze. To powstało gdzieś w warunkach romantyczno-leśnych, e, Yoga bardziej. I e, gdzieś w jakiejś kulturze podhimalajskiej, a przejęło, Daru, przejęło. i nie przejęło. Bardzo trudno wyśledzić te początki, ale gdzieś on gdzieś, gdzieś, gdzieś tam, gdzie się Budda miał urodzić, Mahavira, Mahavira czyli twórca buddzinizmu tej drugiej Gdzieś ta Kraina Magadha, co mówić Akademii, gdzieś y, od Himalajami. Gdzieś tam on lokowo, On według swoich, hmm. swoich może, być. może tam gdzieś się obraz zrodził. Ale jeszcze Skórzak, ten podobnie prostor Skórzak z Wrocławia. Ktoś jeszcze jakiś. że właśnie ja go pytałem, dlaczego polski język tak ma podobieństwa do... Tak, dlaczego, odkrywacie dlaczego podobieństwa? On mówi, że według niego, bo szacunki uczonych są, że ci którzy którzy najechali mniej więcej między Wołgą, a na przykład, a Dunajem. takie szaroką. Pytacie, pytacie, że o tak to, grana to, Między Donem, a mówmy, że gdzieś z Ukrainy i z Południowej Polski. A oni przyszli. Dlatego ten język. Tu, tu, pytania, Ja mam takie pytanie a propos właściwie początku wykładu. Bo mowa o Indiach, że jakby zaszczepili w Chinach tam jakieś idee, typu wolność umysłu. Tak, tak. I tutaj mam konkretnie pytanie o umiłowanie do wszystkich istot. Tak. Tak. Jak to pogodzić z problemem Sansary? Takie, tak. idee, w sensie, e, że oni są jakby skazane te istoty na cierpienie, jako że swoim poprzednim bycie jakby nabroiły, można powiedzieć, po poprzednim wcieleniu nabroiły, tak. i teraz jak to pogodzić z tym, żeby na przykład ratować zwierzęta, y, tam powiedzmy ludzi, czy jakiekolwiek czujące istoty. Rozumiem pytanie, ale nie rozumiem intencji. E, znaczy o co chodzi w tym. Ale, ale nie rozumiem intencji, ale może czy to pan w intuicyjnie wie, o co pan znaczy, chodzi, ale może to chodzi zrozumie o. Zrozumieć. Tak... Może to chodzi o to, że leący wolny tak mówił na przykład, że.. Y... Jedyne wyjście w tym świecie, jak się to ewistencja stawia, nie, że tu mamy ograniczenia, tragi z losu ludzkiego i tak Jedyne wyjście to jest okazać sobie nawzajem życzliwość. To, co my możemy zrobić. Okazać sobie nawzajem serca życzliwość. No, że to jest jedyne jakieś sensowne wyjście. No na tym padole, prawda, żeby i tak dalej, że jakieś sobie serce ciepło ukazać. Może czy to tłumaczył, że Dlaczego, czy nie. Czy trochę nie tak, tylko że z drugiej strony, to się wtedy burzy ten, jakby tą karę, tak? Karma się trochę jakby zaburza. Hmm. Bo karma się dzieli na ta sancita, ta z poprzednich chcieli, a to, co tworzymy teraz, to co tworzymy teraz. Jeszcze. Bo coś przychodzi dawniej, ale potem jak zróżniał na to możemy zareagować. I teraz to co tworzymy teraz, no żeby to co tworzymy teraz, żeby. Może to jedyne wyjście to jest pokazać no, sobie ciepło i A nie te, te, te straszliwe walki czy coś. Że to jest. No taki były i to realizował w praktyce. Ja to. Ja ja, ja ja, no może no, po, ja, no, ja, ja ja, no, no, nie no ja, no, ja, no, Nie, dobra, ja począłem ja, no, no, dlatego że hmm. pytanie jest następujące. Z jednej strony, strony hinduskim ideał Achimusy obejmuje wszystkie czujące istoty, z drugiej strony yy, karma jest jednak w jakimś sensie indywidualna. I teraz pytanie jest, czy my jesteśmy w stanie, a, czy joga przewiduje na przykład taką możliwość, jak przewiduje buddyzm Mahayana, tak? pod hisatwę na przykład. że ja jestem w stanie komuś pomóc w uzyskaniu wyzwolenia poprzez partycypację na przykład w jego, w jego karmie, czy poprzez przejęcie w pewnym sensie jego karmy. Czy, czy jest możliwość, e... o pan chodziło? Tak. Nie, wiele ludzi się nie rozumie dobrze. czy dyskutują się dobrze, nie rozumieją. idzie o to, czy jest jakakolwiek możliwość, na przykład, no co, Józef? pomocy temu drugiemu na drodze do, do wyzwolenia. Ale no nie jest. pomocy zewnętrznej, to znaczy, że ja mu tam wskazówki jakieś coś tam. Tylko że ja mu realnie będę w stanie pomóc na jego ścieżce. Czy też on tą ścieżkę musi pokonać indywidualnie, a ja mogę to że mu trochę współczuć. to jest wszystko, co mogę zrobić. Bo, bo Achimsa obejmuje wszystkich I, na, i się mówi na każdym czasie i na każdym stopniu rozwoju. No, co no to to Ale jest No, no bez wyjątkowo. Ale, ale z kolei ten rozwój jest zawsze indywidualny. Zawsze. Znaczy, to, to, A, bo jeszcze zapomniałem podkreślić, że on bardzo podkreślał indywidualizm. Nie lubił tych stada, stadnych. Mimo, że żyć wśród ludzi i dobrze ciepło do ludzi, ale z pozycji indywidualizmu. To, co komunizm, te, te, te kolektywy i tak dalej, to, to, to zawsze podkreślał mocno indywidualizm. Jestem indywidualistą, i podkreślał, że to jest czegoś, może prawdziwie, że mało tego, nawet postrzej, Ja tu piszę zresztą w tym jego poglądy różne tam dalej, że prawdziwy yy, rozwój jest poprzez pogłębienie indywidualizmu, a nie poprzez jakieś yy, kolektywy, jakieś zrzeszania się. że Prawdziwy rozwój jest zawsze przez pogłębienie indywidualizmu. To chciałem zaakcentrować. Tylko tu znowu trzeba uważać, żeby nie nakładać jakby zachodnich kategorii indywidualizmu na... A. Bo to nie do końca chyba jemu o to chodzi. nie nasze, jestem indywidualny. A z tym pomaganiem, no to tak, no to tak, to tak. Na drodze duchowej to on powiedział, tak, guru tylko dostarcza narzędzi, ale pracę duchową każdy musi wykonać. A tam jak mi dopowiedziano, jak ja to wiem, że on tak mówił do tych, co znali. No ona mówi, no, a co to są te narzędzia? Zaraz, żeby mi lepiej tłumaczyć, co, co na, na czym polega Pana Jana, na czym polega partia Hara, na czym polega tam inne. Żeby jasno sobie daje zrozumienie, nie ale już on musi pracować sam. No nie można go ciągnąć wbrew woli, czy coś. Czy jeszcze coś w tej sferze? Jeszcze? Czy to wyjaśniło, czy jeszcze nie? Tak. A tak to, no to wielkie współczucie, no to wielkie współczucie te, a ja tego doświadczyłem i nie, wiem, leczyli mnie parę razy, to ten, co mnie wyleczył, potem był chory. Tak, w szpitalu się stworzył. Cyboran twierdzi, że dobrze pamiętam, w swoich wiecach, że gdybyś był w stanie praktykować tylko i wyłącznie, byłbyś w stanie praktykować tylko i wyłącznie Achimsa całe życie, ale tak naprawdę na radykalnie 24 rano, bo jesteś w stanie jak wamiąć. Najwy On ten najwyższy. On mówię, że a całą trzeba przejechać. Można z jednego południowego. Tak, poprzez czemu... przez samo ugruntowanie się w jednej cnocie duchowej tak. już jest bardzo wysoki stan. To, jest no to bardzo wysokie pokazanie. Że to głębne ugruntowanie się w jakiejś jednej cnocie. Tu na przykład powiem jeszcze mówił, że Wanda Dynowska, wiecie Państwo kto to był? Wanda Dynowska? Nie. No to, to szkoda. Widzę, że tutaj Dziękuję. środowisko w tym nie wiem. Wanda Dynowska była ma bardzo ciekawą polką. Tak. Teozofia Biblioteka Indyjska, Polsko-Idyjska. Żyła 30 lat w India, 30, 45, coś tyle co moja rodzina mniej więcej długo i ona założyła taką Bibliotekę Polską. Potem się przejęła bardzo Tybetańczykami, jak Tybetańczycy uchodzili z Tybetów, Chińczycy skoczyli, ona zajęła się tymi dziećmi tybetańskimi. Pracowała, to jeszcze film zrobiony. Hindusi nakręcili film, i Dalai Lama tam się opowiada. Pamiętam tej palce, mówi na pustej igłami, bo a szyła tym dzieciom coś. Mówi e, szyłam, i pamiętam ją, mówi jak to, pamiętam jak tamto. I dzielący bo tym, jak ją odwiedzą w Indiach, to ona mówiła, że przechodziła jakieś takie stajemniczenie u Tybetańczyków, które polegało na tym, żeby nie odczuć ani na moment, na sekundę, nie wykluczyć, on to powiedział, nie wykluczyć ze swojego serca żadnej żywej istoty. No nie wykluczyć to znaczy nie poczuć złości po prostu. się oddzielać ze złości. Ja mówię, no ale ja to tak mówię, nie mogę, mogę. Komary nie na przykład. Ja ja ja, a tego komara, ale on mówi do mnie, no. Za jedną okrople krwi kara śmierci. <laughs> Jakoś, tak, tak, tak, tak, tak. Tu widzę, jeszcze są pytania. To jakoś może naświetliło? Coś, tak. Jedźmy, bo są jeszcze, jeszcze dalej pytania. Można. E, powiedział Pan, że Pan Nauncy Boran miał przeczucia, umiał wyczuć to, co czuła druga osoba. Może Pan coś więcej powiedzieć na ten temat? No bardzo, bardzo. On to się z tym... Mm, nie afiszował. Nie afiszował. Tylko ja potem widziałem że pewne rzeczy Myślałem, myślałem, miałem jakiś problem w głowie. Jakiś problem, czy to tak jest, czy to jest tak. On mi na to odpowiadał. I, bo wiesz, to zagad takie zagadnienie to, to ma się tak. Nieoczekiwane często Słyska. zupełnie. Yy, takie zagadnienie to jest tak. Czy, czy, no na przykład ja, ja doświadczyłem tego wiele razy. Ale on w ogóle, em, em, w ogóle, jak mówię, na intuicję i takie, takie, składał no, wielką wagę do logiki porządku myślowego. Wielką. E, na przykład e, z Kulu wrócił z jakiegoś e, wielkiego sympozjum w Kulu, niby taki szczyt polskich myśli, wrócił kompletnie z debustową. Po kilku dniach tam trwało, tak prywatnie, jak powiedział, jak pierwszą studenci, to jeszcze można wytrzymać. Ale jak profesorowie pieprzą, to już mówi, że już mu chodziła, mówi, to już jest, mówi, to już jest, woła w A na wykładzie powiedział to tak. Mówi, e, byłem na kulu, na tym, tam było takie trzydniowe, dwudniowe. Jestem tak zdegustowany, mówi, i w porządku, właśnie, jakiejś ścisłości, ym, logiki, e, że od tej pory, żeby to zrównoważyć, będę więcej wymagał od Was i od siebie. Więc tu porządek mhm. myślowy bardzo dbał, bardzo musi być, e, bardzo precyzyjnie wjaśnie. Ja to mówię teraz to po prostu, jakie mam skojarzenia, reakcja na y, publiczność. Mm, nie wiem jak to Państwo coś... zrobić, ale on bardzo przy bardzo w punktach a potem żyle pytania sobie bardzo w punktach, daty, a już on był odpowiedzialny już za Daty, nazwy sanskryckie to bada, wszystko w punktach. Wszystko są uporządkowane. Ale tak to bardzo podkreślał jakąś wartość intuicji i mówię, że do innych, że ludzie się jakby pozbawili tej intuicji. I on czas to mówił. Robi, e, rozmawiałem z kimś, mówi jego twarz mi nic nie je mówi, jego oczy mi nic nie mówią. E, to I tak, to to można, z oczu mi to jest proste, to jest, należy tak w ogóle e, patrzeć, a nie, że e, jakoś tylko z, z tego intelektu, że, że miał ten, ten, tak, telepatycznie bardzo silny, bardzo silny, tak. ale odpowiadało, to na przykład kiedyś jechał w pociągu z dziewczyną, niewidomo i mówił, że tak miał rozwiniętą telepatię silną, jako jakiś, jak się powiedzieć, no substytut taki, mówił, taka wrażliwa telepatyczna, rozmawiał, że się zdziwił, Jaka jakaś dziewczyna, mówi, niewidoma. I tak rozwinęła telefaktię. Hmm. Jedność myśli. Jedność myśli. Zdolność po połączenia się z kimś tak. Na uczucia tak. na to, że bardzo wrażliwie odreagowywała, coś. To może ja jeszcze zapytam. Chciałem tak zapytać. Jakie były Pana, według sobie, relacje z Logan w sensie... Gdzie go Pan poznał w po okolicznościach? Co pan się niego uczył w 14 bioru, bioru mam też na, ścież, na tej liście duchowej Indywidualną. Yy, więc yy, tak. Yy, dobrze, dobrze. Yy, poznałem Bela na cyborach na nauczelni. W czasie matki obecnie ten kamera Wyszyńskiego. Jeśli miałem trochę dalszego, to znaczył się na Oksford. O, o, o, o, i yy, tam go poznałem. Yy, jakaś dziewczyna mnie yy, zaprowadziła, mało za tą dziewczynę, I, ale ja chciałem na niego natrafić, już coś słyszałem, chciałem natrafić, a to tu, tu był, tu wyszedł, ja w tym kręgu osób, jakich się starsi dużo o tym. a już to był, a to wczoraj u nas, no, jakoś nie wiem dlaczego, yy, nie wytłumaczyłem na trochę dlaczego chciałem, yy, no, aż takich cudów nie opowiadali. Yy, Widzę, że był słabo rozumiany nawet. Yy, yy, powiedzieli, że ona jakoś O, tak się do bardzo silnego fizycznie, dynamicznego człowieka. Coś nie zgadzało. I... Yy, yy, yy, I... Słyszałem z jego wykładu i chciałem dojść. Dziewczyna mnie zaprowadziła. Bóg ten czas yy, hipisów, dzieci, kwiaty. Dali kwiaty <głosy> i poszła Jej rola była mnie doprowadzić Szedłem na wykład. Trwał wykład, usiadłem no i z tyłu słuchałem. Potem tak przypomniał, że jakbym do ciebie mówił, jakby coś pamiętasz, przybyłeś pierwszy raz, A mówię, tak. A mi się wydawało, że wszedł prawdziwy słuchacz. On powiedział. Znaczy, jakoś po latach tak prawdziwie zainteresowany. No i nie mieli po prostu programu. Przyjść, trzeba odbędnić. A on że przeprawić wysłuchać. No i to rzeczywiście bo ja z wolnej woli i chodziłem przez lat kilka na wszystko, co się dało, nawet się odczyty, gdzieś się. chodziłem. Ale to były różne jako wolny słuchacz. Ale czy to była indyjska czy różna? Indyjska, rodziny? tylko indyjska. On miał, on miał tak. filozofię indyjską i nawet tam było w programie, że inni mieli obowiązek zdawać egzaminy z filozofii indyjskiej. Do tego doprowadził. Aż do zrobił coś, czego nie ma w tej chwili nawet. Tak. Znaczy, to zostało cofnięte, dlatego że tam się wykładał, tam filozofia indyjska była normalnie, w, była normalnie w, programie, w programie studiów. W tej chwili w programie studiów filozoficznych na wszystkich wydziałach w Polsce, nie wiem, może na jednym, może na dwóch gdzieś jest, ale nie, nie do wyboru, tylko normalnie jako kursowy przedmiot. Nie, nie jestem pewien, czy nawet na ujocie, gdzie, gdzie mają budoloki, jest w tej chwili obowiązku. A dla specjalizujących się można było robić prace magisterskie? Sarskyt, no ta, ta, ta. I ze y, y, y, y, y, y, y, y, On mówi, że Sanskryt ma taką strukturę, że jak się go coś y, zacznie uczyć, i, się to troszkę uczą, zarzucie, zarzuciłem, nie byłem typem metodycznej pracy, że tak będzie lepiej rozumiał y, czytając niż swoim ojczystym językiem. Ma taką, taką subtelną, logiczną strukturę, jednoznaczną. Zanskryt, znaczy w znaczy oczyszczone, starożytności starożytności tak wyczyścili ten język, żeby był super precyzyjny do, ich, do jej nauki dramatycznej do mantr, do tego, żeby był super precyzyjny. Więc go tak poznałem. Słyszałem i potem szukałem dróg dojścia, tak, trafiłem na wykład i potem już wchodziłem na wszystko, co się dało. A potem rozmowy jeszcze w domu, a to ogromnie oczywiście wpadali studenci. On miał zawsze więcej wolnych słuchaczy niż tych, bo miał no, spisk później razie Spis tych to ci obowiązkowa, są w słuchaczy więcej. Z uniwersytetu, z różnych takich. Tak. Ja mam wyjątkowo wierzę, wyjątkowe jego oddania. Odpowiedziałem? Tak, tak. Ja sobie bezszczelnie na koniec przyznam prawo do zadania pytania. Znaczy ja dwa pytania tak. szybkie zadam. E, pierwsze, pierwsze pytanie to jest takie, e, gdzie sam cyborak zrobiłby siebie, w rozwoju biologicznym. To znaczy czy on, czy, on, no nie wiem, czy on kiedykolwiek próbował twierdzić, że on osiągnął najwyższe stany? Nie. Nie. nie, nie Nigdy nie tego nie, nie mówił, a nawet mówił, że nie osiągnął. A, że nie osiągnął. Że nie osiągnął, że w tych najwyższych, że nie osiągnął. Drugi, drugi wątek to jest taki, który mi się właśnie, bo ja się zastanawiam w no kontekście, znaczy, Jasne, to pewnie, pewnie aż taka rewolta się nie pojawiła na uczelniach. Ale zastanawiam się, jakby Cyboran funkcjonował w kontekście współczesnych wyzwań, powiedzmy, akademickich. Do czego między innymi zmierzał? Pamiętam, kiedyś opowiadał mój, mój znajomy Artur Przybysławski, o którym dzisiaj wspominałem. On jest profesorem filozofii buddyjskiej tybetańskiej dokładnie na, na, na, na UJ. To jest gość, który tłumaczy teksty z tybetańskiego, saskrytem się posługuje i tak dalej. Jeden z zarzutów w środowisku naukowym, który wobec niego jest stawiany, on mi to samo opowiadał, jest taki, że jest konfesyjny. To znaczy, że zajmuje się naukowo buddyzmem, będąc jednocześnie buddystą. To, to jest trochę przykład. Tam go bardzo mocno kosior między innymi punktował w To jest zarzut, który można było dokładnie tak stawiany. Wielokrotnie do loty, to z was to samo No właśnie, więc wy jesteście jakby tendencyjnie zaangażowani w pewne no, no, na tezy, które naukowo analizujecie. No i teraz pytanie: jest, oczywiście to można odwrócić, i zadać pytanie, czy w takim razie najlepszymi z nie wiem, o są ateiści, no bo oni są niezaangażowani w takim razie, nie? Albo z jakichś na przykład. Nie? Bo oni są, bez, są bezinteresowni i obiektywnie, nie? No ale to jest zarzut, który częściowo cyboranowi można by było postawić i to jest zarzut, który nadal jest na na uczeniach obecnych. Że to o czym rozmawialiśmy te, też wcześniej, że należałoby jakby wiedzę oddzielić od jakichś takich prywatnych mądrością. Ale on bardzo oddzielał, bardzo oddzielał, mhm. yy, bardzo silnie oddzielał, yy, akademickie dzieły nauki. I to jest, wynika, to jest udowodnione, to jest nieudowodnione. To jest hipoteza, to jest teza. To no. jest już udowodnione, to jest w trakcie ściśle. Nie zachował się na z... jak guru. Nic gór. już gdzie no. tam? Trzeba okay, no. okay. On tu podkreślał no. nawet, że ja miałem nadzieję, że może on będzie moim no. guru. to wieczór oczywiście. Yy, I mówi mi, i za, i, yy, mówi, a ja jestem takim typem, że ani sam nie chcę mieć guru, ani nie chcę być guru dla nikogo. Tak to to jeszcze jak nie na raz. Ani sam ani nie chce mieć gór, ani nie chce być dla nikogo. No i właśnie no, w Indiach się dziwiono, że jest takie dziwne. Ta, tradycja góry dla Gózina. Może no, jakieś takie góry na gruncie. A jeszcze to co Pan pytał, że pomoc innym czy coś. To na przykład ja się biorę y, trochę z tantrą y, w Indiach to on twierdzili, że bardziej na innych, bardziej na innych, pomoc dla innych jest skierowana tantra. Jest tantra, jest bardziej na innych. Joga też, ale do pomoc innych, ale bardziej tantra. Tylko, że tantra, no, tam się w ogóle ze seksem nie kojarzy. Tam się w ogóle tam się, oni się, tam się... Tam się... Tam się... Tam się kojarzy... Tak rzeczy zawsze. rozczarować. Tam się bardziej z magią kojarzy, boją się tantryków. Tam się zjakał, żaden seksum się nie kojarzy, bo u nas dwóch to, bo ja się tam Ja się może coś zrobić za Lub pomoc. Lub pomoc. A jest taka trochę co najmniej kontrowersyjna. Więc oni mi mówili, że y, z tego kręgu, ja nie znam, nie, nie znam tamty, ale trochę tak się tam <tania> Że y, bardziej pomoc dla innych to stanowi. A jeszcze mi mówili, to no tam może, że ci, ci, ci, ci, ci, ci tamtych zamorzeń, widzisz to co, <śmiech> bo mamy wszyscy uwarunkowania, na przykład tam dużo od z środowiska astrologicznych astrologii. Ja się nie znam astrologii, ani ta wojska w ogóle we mnie nie wchodzi, nie astrologia nie. I tak samo tam była tam. bo to co ma w racie te walki, te wojny, te astry, te grody, to wszystko to wszystko taka, że widzieć, co to jest, a to było zewnętrzne i wewnętrzne, i tak i tak robiono, że te niszczenie ludzi, te wojny, to też tam, prawda? To, to, to... Czy ktoś jeszcze na koniec? Brakło czasu, ale najistotniejsze byłoby, aby e, wspomniał Pan o filozofii, o drodze e, takiej myślowej, e, Pana Cyborana, bo e, Pan wspominał, że ono pracował no, swoją koncepcję filozoficzną, mm -hmm. wykorzystując czy posiłkując się e, filozofią indyjską. Natomiast, czy można chociaż krótko zarysować, czy w punktach podać główne e, założenia e, filozofii dla Delaware'a? Słuchaj, trochę jest. Tu, ale trochę może być yy, trudno odczytywane, ja muszę to jeszcze podparować troszeczkę, właśnie w związku mogą się pojawić takie pytania, ale najgólniej mówiąc, to on wyróżniał cztery podstawowe drogi. Cztery podstawowe, równorzędne. One są równorzędne, one nie są że któraś jest silniejsza. Że któraś jest silniejsza. Eee... Tak, jakoś. Ja szybko powiem, bo Marek wywołał jednach wilka z lasu. Y, też, dobra duma, z lasu. Rozczyni przez moc, nie? Wywołał wilka z lasu dla Ale to będzie dobre podsumowanie. Nie, to jest, jest, bo jest, to, to jest osobny wykład. Ja wiem, z badań, ja wiem. Ale to też się odroszy. Yes. Więc yy, po indyjsku mówiąc jest rad, że nasz nas aspekt wolucjonalny wola. Strzałka. Dlaczego strzałka? O to jest punkt A. absolutny najwyższy punkt. Z zewnętrznej strony do wewnętrznej dochodzimy. Do... Poznanie mądrość, przez mądrość. I tutaj piękno. Piękno. Czyli to jest uczucie. Mm -hmm. uczucie, na niższym poziomie to będzie estetyka, najwyższa etetyka. Mm -hmm. No na niż piękno zewnętrzne, mm -hmm. a tu będzie szczęście. I one są równorzędne, czyli szczęście, czyli uczucia automatyczne. To na pytanie jakie się czuję, a ja tutaj szybko robię, żeby ten heteropatyczne, czyli moje relacje uczuciowe z innymi. I to jest ta droga, to jest droga ta sama, co nie <śmiennie> Miłość Miłości do A, do, do Boga, czy pierwszego, y, do Absolutu, czy pierwszy przyjazd Absolutu do Boga. <śmiennie> tak, <śmiennie> to jest. Y, przez Poznanie, czyli Dziana no, z językiem i odgadują psychologii naszych dźwięk, dźwięk, dźwięk, to jakby przez moc. A te prowe są prorzędne. Nie ma. E, nie ma, że która jest silniejsza. Jednakowo moc pomoc. E, I przez szczęście. No zawsze z tego punktu wychodzi bo poszukuje szczęścia. Tam jest, że cierpienie, cierpienie się podkreśla. I to samo tam podkreśla się ci tygny, jakie cierpienie i tak dalej, przedmiotnością, jakie to, jakie cierpienie i szukamy środka za przeglądanie, że jest, to jest ten padł nieszczęściowy, jak z tego można wyjść? Wyzwolenie. A jak, jeżeli to jakie środki? <śmiech> Więc to jest droga szczęścia i dochodzi się, że wyzwolenie i jest jednym, połączenie się z Bogiem, ale z absolutem dopiero daje nam to absolutne szczęście. Z tym, że istotne, jest dla tej myśli to, że to aspekty się nie rozpatruje w izolacji, żeby je mamy wszystkie. Nie ma istoty, nie ma człowieka, nawet istoty, która by.. To nie musiała izolować. Tylko w różnych proporcjach przeróżnych. jeżeli ta proporcja jest, typ jakiś wolucjonarny, silnej woli się, no to on powinien iść tą drobą, posiłkując się inni, ale głównym główną motorem będzie to. Jeżeli ty czeka poznania, to głównym motorem będzie to. Jeżeli ty czeka hedonisty, który szuka szczęścia, jeżeli szuka go na poważnym sensie indyjskim, to widzisz, że może te przyjemności nie dadzą szczęścia, szuka głębi, głębi. Tak samo droga piękna. Na niższym poziomie jest etyka, etyka. tak czy Także... ...motu ty... Tu na łączności, tu, tu na rozróżnianiu, tu na skupieniu. Tu na, yy, tu na łączności to wszystko łączenie się, bo on się społączyć z Bogiem. Te wszystkie modlitwy w każdym wszystkich te prawda, te piękne, różne to są, to jest uczucia. No on mówił, że był typem, który szedł głównie przez liczek tak, nad drogował. U niego moc jak nie Jednak jak gdyby moc u niego dominowała, z tym, że on mówił, że. Hmm, przez szereg lat. Później może, później, to różne, dawał przykładów, że się on na przykład na tym tle rozpatrywał tam, na przykład Świętego Pawła, czy innych. Różne postacie, czy Hildera, tu rozpracować, yy, czy inne postacie. Yy, yy, więc nie, nie ma tu, yy, yy, zawsze występują te wszystkie cztery, to w różnych proporcjach. I właśnie ta proporcja decyduje, mówimy, że jest typ, że wtedy jest typ, na ogólnie jest typ ludzi. Wolny. Ja jest typ ludzi wiedzy yy, uczonych bardziej bardziej z tymi skłonnościami, ale przecież każdy ma jakieś poznanie. Nie? każdy ma jakieś moc, jakąś skupienie, ale co dominuje? Jak dominuje czy jest typ? Albo typ uczuciowca Dominuje to. Też ma jakieś poznanie jakieś, ale dominuje najsilniejszysto. I no, że wtedy w rozwoju należy wyzyskać własną naturę po prostu. Że pułapka tu jest jaka, że pułapka mówi jest taka, że, <śmiech> on mówi, że w ogóle co do jogi, to tak. Albo nic nie wiedzieć, kierować się własną intuicją, czuja, Intuicja, podpowie, Albo wiedzieć trzeba bardzo dużo, znać cały wachlarz możliwości. A niebezpieczeństwo jest takie, że wiemy trochę. A niebezpieczeństwo jest jakie? Niebezpieczeństwo jest takie, że on mi jakąś książeczkę, która coś proponuje, a to coś mi w ogóle nie pasuje do mojej natury. Napisana przez jakiegoś mistyka, czy coś, co. ale to jest dobra, ale w ogóle nie dla mnie. Człowiek może być wtedy jakiś konflikt, niezgodność świadomości z podświadomością, że nastąpi jakiś konflikt, jakaś niezgodność. Więc, że to nie dla mnie. Dla przeglądów, że jest pewna droga, to nie moja. To nie, ja nie jestem Ale nie przeczuł, że to jest dobra droga, że jest skuteczna. Tylko nie dla mnie. Tak samo widzę, jak mówi, że górnie raz jakiś mistrz odsyła do innego. Przyjdzie jakiś uczeń. Mówi on, nie, odsyła do innego o bardziej zbliżonym tym promieniu, aspekcie, on wysyła do innego czasami, czasami. Żeby bardziej mu będzie odpowiadał. Większa zgodność tych aspektów, jakiś typ podobny. Będą bardziej się zgadzać. Będziemy tą naukę lepiej przejmował, czy coś. Yy, czy reprezentuje taką naukę ten niczy temu uczniowi bardziej to w duszy od dźwięki. Ale te cztery, cztery takie drogi z tym, że nie, można, nie ma wyizolowania. To wszystko występuje u każdego, tylko w, różnym natężeniu, w różnych natężeniu, różne różnych Ktoś jest tym zainteresowany, mam to opracowane w książce habilitacyjnej Krzysztofa Pawłowskiego. Jest cały rozdział poświęcony Aharamie e, Cyborana na podstawie e, kasety, bo, tak, bo generalnie on nigdzie nie spisał. On to, to znajomy gdzieś wygłosił, bo też zostało to nagrane to na To był wykład w Warszawie. W domowych warunkach uczonych nie wtedy Leon na to nie widział, to samo nawet nie wziął, ale jak wrócił z tego, mówiąc, że.